Dwa, jeden i startujemy. No hejka, dobry wieczór. Cześć Marcel, dobry wieczór. Marcel no Wojtków i Emil Gawin, czyli poro podcast. Sobie zaczynamy. Dziś nietypowo, nie w środę, nie o 20:00, Nie reklamowaliśmy na żywo. streamu, nie reklamowaliśmy live'a. Znaczy o tyle na żywo, że, że idziemy gdzieś tam sobie na YouTubach, ale bez... Nie wiem jak ty Emil, ale tak. ja siedzę i nigdzie nie wychodzę. Okej. Okay. Haha, ha, słucharek na początek na bardzo sam, dobrze. Na samym wstępie bardzo dobrze, to dobrze, dobrze wróży dalszemu ciągowi. W każdym razie, taki nowy, nowy pomysł: czyli nie reklamujemy streamu. Jutro się pojawi post z, z nagraniem podcastu i również, formu, również w formie wideo, jeśli ktoś będzie chciał nas oglądać. No, a teraz sobie pogadamy. No to dobra, czy coś się działo w ostatnim tygodniu w świecie mniej lub bardziej kreatywnym u Ciebie? U mnie tak średnio byli, ja tak średnio. Okej, okay. przyznaj się, byłeś zagoniony pracą, wielomilionowymi zleceniami. Są, bardziej jakimiś sprawami rodzinnymi moja siostra odwiedziła na tu w Polsce, okay. mieszka za granicą. Mhm. No i trochę, wiesz, byłem zajęty wujkowaniem, jeżdżeniem, dowożeniem ludzi. Okej, okay. dobra. Kierowcą byłem. Okej. Okay. Jakieś takie małe zlecenie zrobiłem dla swojego klienta. No i to w tej, w tej chwili tak trochę posłucha jest, powiem okay. zleceniam. No to dziś sobie trochę porozmawiamy o tym. Tej... Sezon urlopowy się pewnie zaczął i, mm -hmm. i to może być tego przyczyny. No to dziś sobie trochę o tym pogadamy, bo ja o ile w tej chwili mi się mm, ruszyło mi kilka, mm, kilka dużych, mm, ciekawych rzeczy, to, to, to, to ostatnie kilka naście dni miałem takie mm, wolniejsze, więcej może porozmawiamy o tej pos posusze. To może umyć, e... się coś ruszy. No, ale, ale zanim o tym, to tym razem, tak jak ty zawsze masz pełen koszyk newsów branżowych i kołobranżowych, co prawda, i No Ja i, i przyznam, że, że byłem hmm. wyjęty z, z takiego życia kulturalno-branżowego, hmm. że nic nie przygotowałem. Może okay. mi coś przyjdzie do głowy, żeby polecić, jak ty będziesz opowiadał swoje rzeczy. Dobra. No ja też nie przygotowywałem, ale yy, jakby gdzieś tam w ciągu tygodnia coś mi wpadało w, w, w, w, w, w, w oczy. tak Ostatnio właśnie tak myślałem o tym, co my tutaj rozmawiamy sobie na tych streamach. Mm -hmm. I w ogóle prawie nie rozmawiamy o muzyce, muzyce. Okej. Okay. Tak mi przyszło do głowy. Nie, przepraszam. Polecanki muzyczne. Doskozą do do do nawet był, do dużo... Ale to, to nie jest ni muzyka, to jest styl życia. To jest tak, dokładnie, to jest styl życia. <laughs> Okej, okay, masz rację, może powinniśmy zacząć więcej o muzyce mówić. Nie, może to jakiś metal? Nie, nie, nie, Poleci. wiesz co, jakoś nie, nie, nie, to nie, ten, nie, ten kierunek już w tej chwili, nie był taki kierunek. okres. No właśnie, ty mi się zawsze z takim starym metalem kojarzyłeś, <śmiech> no Był, był, był taki długie włosy. <śmiech> Okej, okay, bo miałem długie włosy. No, no niech chwili, ci będzie, że tak, cieszy. nie, nie, nie. Ale był taki okres, kiedy słuchałem tego typu muzyki nagminnie, no, ale to w tej chwili już to troszeczkę przeszło. W tej chwili raczej słucham muzyki wszelakiej, byle dobrej. Znaczy, byle takiej, która gdzieś tam mi przypadła do gustu. Nie mam jakichś bardzo precyzyjnie określonych czy gatunków, czy, czy, czy, czy wykonawców. Poza jakimiś tam kilkoma, kilkoma, kilkoma oczywiście standardowymi, sztandarowymi, przepraszam, i, i, i ulubionymi moimi. No, ale to może o tym w którymś kolejnym odcinku, znaczy w którymś kolejnym ja może, podcaście. Mo, może coś po, pole, polecę, no pewnie podejrzewam, że część osób będzie to znała, ale to później coś polecę. Okej, okay. dobra, to ja y, może zacznijmy, y, to ja zacznę od kilku właśnie tych branżowych y, nowości, znaczy, około branżowych i branżowych. To taka ciekawostka, która w tym tygodniu się pojawiła w mediach branżowych, to to, że firma Adobe ma narzędzie, które rozpoznaje fałszywe zdjęcia. Dokładnie chodzi tutaj o mechanizm, który jest... Znaczy inaczej, bo jakby... Oczywiście otoczką, Do, dookoła tego jest fakt, że postaje, co, powstaje coraz więcej e, fejkowych zdjęć, deep deepfake'ów wideo. Ostatnio widziałem, m, m, zresztą muszę, muszę ci to podesłać, e, nie wiem czy, czy, czy miałeś okazję oglądać, e, jeden z takich m, Tonight Show, e, e, takich wieczornych e, talk show'ów amerykańskich, mhm. już nie pamiętam, czy to z Jimmym Kimmel'em, czy... E, czy z którymś y, innym. Z Tak, czy z czy, czy Już nie pamiętam. W każdym razie y, y, tam był jeden z aktorów, nie pamiętam w tej chwili, z głowy mi wyleciało jego nazwisko, y, ale on y, parodiował y, y, Schwarzenegera. Y, tak, i, tak widziałem. Tak, na jego twarz był deepfakeowany był Schwarzenegger. Po prostu naprawdę mistrzostwo. Znaczy, szczerze. No jeśli ktoś by jakby był w stanie uwierzyć, że Schwarzenegger jest o te 30 lat w tej chwili młodszy, no to był młodszy raczej Schwarzenegger. Tak, e, to był ten aktor, słychać mnie? Właśnie coś cię przerywa. E, halo, halo? Mhm. Okej, okay, powinienem wrócić. Wiesz co? Zrobię tak i zrobię tak. Czy, czy, czy jest wszystko? lepiej trochę? E, ciutkę lepiej. To zamknę jeszcze e-maila. No, zamknij. i zamknę Dropboxa. No, Uu, dobra, zaczynam cię coraz lepiej słyszeć. Zamykam dalej. Wideo co, co, co prawda stoi, ale, ale jeśli chodzi o to, że Cię słyszę. Eee, ważne, żeby był dźwięk, eee, żeby był dźwięk. Po zamykaniu wszystko, co mogło przeszkadzać. Ok, Wy, wyłączę jeszcze. Jest, jest, jest, wiesz co, walcz z tym, sprawdź sobie, czy, czy wszystko okay, działa. Okej, poczekaj, ja tej... yy, dobra, poczekaj, czekaj, jeszcze mi jedna rzecz przychodzi, wyjdę tylko na chwilkę. Dobra, to walcz, a ja w tej chwili... W a ja w tej chwili dam znać tych jednak, tym jednak, którzy nas oglądają na żywo. Kamil Kryński, jeden z naszych gości z jednego z poprzednich podcastów. Jeśli ktoś nie słysza, nie słysza, słuchał, zapraszam. To był podcast bodajże jedenasty chyba z Kamilem. Rozmawialiśmy ponad godzinę, ponad półtorej godziny. Także zapraszam do, do, do, do, do odsłuchania. A w tej chwili Kamil pyta, co się stało, że podcast nie w środę. Jeszcze co Kamil, bo tak jak już na początku tłumaczyłem, taki sobie robimy eksperyment. Nie zapowiadamy live streamu. Ja po prostu nagrywamy podcast przy okazji gdzieś tam go streamując i jutro będzie post z wersją podcastową i wersją wideo udostępniony na naszych social mediach. Także ci, którzy subskrybują nasz kanał YouTube, i akurat otrzymują powiadomienia, czyli mają zaznaczony ten dzwoneczek, dostają, dostają powiadomienie, że streamujemy na żywo i mogą nas na żywo oglądać, tak jak ty w tej chwili pewnie zrobiłeś, a ci, którzy nie, jutro będą mogli nas już w nagraniu zobaczyć w poście. Także tyle, jeśli chodzi o, o wyjaśnienie. W tej chwili już widzę, że Marcel działa, a przynajmniej go widać i go słychać. Także możemy wrócić do tematu, Aha, czyli deepfake. Wiem, to robił deepfake i to robił taki znany aktor komediowy, który teraz będzie grał w drugiej części. To wypadło mi z głowy, jak on się nazywał. No właśnie. I on grał w serialach, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Ale wiem, wiem o co ci chodzi, widziałem to, tak? Tak. I, i, i też słuchając innego podcastu, nie pamiętam w tej chwili mhm. którego, zapoznałem się też z definicją jako takiego deepfake'a. Mhm. No i, i powiem ci szczerze, że to jest dosyć ciekawa technologia. Fakt, fakt że może być wykorzystywana różnie. Mhm. To, że takie rzeczy się dzieją w czasie rzeczywistym i są w czasie rzeczywistym nakładane na twarz, to jest ciekawe. Mhm. Czy znaczy, bo to już jest naprawdę deepfake? To, to, no, to nie jest nagranie i, i wiesz, postprodukcja, mm. tylko to jest na żywo. No i wiadomo, tutaj dosyć kontrowersyjne mogą być metody wykorzystywania tych, tych, tej technologii. Mm -hmm. Z tego co słyszałem, już są jakieś filmy z trzema X-ami, które wykorzystują takie rzeczy. Okay. No i jest mnóstwo jakichś dziwnych przeróbek, także może, może być, no właśnie, w The Office chyba grał ten aktor. I, i, i No i może to być w różny sposób wykorzystywane, tak? W sensie, że może być wykorzystany do oczernienia kogoś, mhm. nie wiem, który może być w miejscu, w którym tak naprawdę nie był i to może być przedstawione jako taki dowód rzeczowy. Znaczy tak, to może, to może być problem... Dowód na... rzeczowy, no jako tam, no powiedzmy ten dowód. I, i, I to może być niewygodne dla niewygodnych. Znaczy to spodliwe, może być też problem, problem w kwestiach szkodliwe. chociażby jakichś spraw kryminalnych, tak? Bo, mm. bo, bo, bo, bo, i, I być dodatkowym właśnie problemem dla, dla sądów. Wiesz, bo czy może, można to z, może się okazać, że akurat ktoś był w takiej sytuacji, a nie innej. Mm. E w sensie że ktoś inna osoba mogła iść tak, tak, w tak. jakiś tam sposób i akurat to dobrze się tam wytrakuje dobrze się nałoży mhm. potem pogorszymy jakość do 480p albo jeszcze niżej mhm. e, i tak naprawdę będzie można rozpoznać że to jest ta osoba ale nie będzie można rozpoznać czy to było e, wcześniej w jakiś sposób manipulowane. No chyba że będziemy używali tej technologii Adobe do, e, do, wykrywania, do wykrywania zmian e, m, także no. Czy tam jest nam taka technologia potrzebna? Myślę, że tak do końca nie jest potrzebna, bo ona będzie służyła tylko i wyłącznie rozrywce i myślę, że może więcej szkód zrobić niż mhm. dobrego. No bo tak naprawdę w, nie jesteśmy w stanie, w żadnym stanie tego mm, wykorzystać tak e, racjonalnie, żeby było nam potrzebne e, w takim życiu codziennym, codziennym lub tworzeniu. Do, e, mhm. Bo nie ukrywajmy się, jeżeli, chce, jeżeli chcemy zrobić, jeżeli studio filmowe chce zrobić takiego E, prawdziwego deepfake'a, uh -huh. e, no to to są, jak już wiemy nieraz, pewnie o tym mówiliśmy tutaj na w podcaście i, i można obejrzeć różne e, making of'y w, na YouTubie uh -huh, lub w innych częściach uh -huh. internetu, e, że taka, taki prawdziwy deepfake, nazwijmy to, e, no to wymaga mnóstwo, pra mnóstwo pracy. I tam są ludzie, którzy potrafią jedną gałkę oczną animować e, cały rok tylko po to, żeby to wyglądało hmm, wyglądało znośnie. Mm -hmm, mm -hmm. A i czasami też ten rok pracy nie wygląda aż tak dobrze, żebyśmy byli przekonani, że osoba, która nie żyje, naprawdę występuje w filmie. Mm -hmm. Wiesz co, tak, z, się. Jeszcze mm -hmm. mamy do tego trzecią stronę, no powiedzmy nawet jeżeli, powiedzmy, jakiś mężczyźni lub kobiety zostaną wykorzystani, ich twarze zostaną wykorzystane uh -huh. w tych filmach z trzema x wiadomo, jedna osoba machnie na to ręką, a druga osoba będzie czuła się bardzo nie swoją. Czyli wiesz, trzecia sprawa, komuś można tym, no nie wiem, chociażby karierę zniszczyć, a niektórym życie no, nawet, więc... No właśnie uh -huh. też o to mi w, wcześniej chodziło, już oprócz takich, jakich, powiedzmy, dowodów uh -huh. rzeczowych, no to można, można, nawet wrzucając głupi filmik z twarzą jakiejś tam gwiazdy przerobiony z filmu z trzema x no to Ludzie potem mogą nie do końca sobie zdawać sprawę, że to jest deepfake, bo mogą nie znać tego pojęcia. Mhm. Albo no, po prostu taka osoba będzie się źle kojarzyła, mimo z tego, że ludzie będą wiedzieli, że to jest fałszywe. Zgadza się, zgadza się. Albo zawsze będzie pozostawała ta nuta, że mimo, że sąd nawet powiedział, że jednak to był deep fake, to jednak, a może jednak nie do końca to był deepfake. Jednak znaczy wiesz, gdzieś ta plama no zostaje. To było na... udowodnione, że to był deepfake, ale widzisz taką osobę i... Jeśli ich tam kojarzysz jakiś pudelek, czy ktoś e, u, mm -hmm. wiesz, wrzucił filmik z Emilem Gawinem. No, nie wiem. W niedwuznacznej sytuacji. Mm. Mm -hmm. e, no tak. E... No, wiesz co, tylko że teraz taka też, też ciekawostka, bo zaczęliśmy od, od w sumie w, tego nowego mechanizmu w Adobe i nawet o tym nie skończyliśmy i znowu poszliśmy w dygresję, ale to jest ciekawa dygresja, ale, ale bo... Ale w sensie te dwa tematy się w jakiś sposób łączy. Znaczy nie, one się, one się wiążą, wiążą, ponieważ dotyczą no, fejków i deepfake'ów w zdjęciach, jeśli chodzi o go i no i fejków wideo, ale jak wspomniałem o tych deep deepfake'ach i ty teraz się roz, roz, rozgadałeś, to przypomniała mi się jedna ciekawa rzecz, bo... Ten właśnie ten, ten fragment, który ja, który ja wspominam z, z tym deepfakiem ze Schwarzeneggerem, jest dość ciekawy, ponieważ to... nie wiesz, nie, nie wiem, czy pamiętasz taki stary film, z, nie pamiętam, to była jakaś końcówka lat 80., początek 90. Ja to widziałem w jakiejś wypożyczalni wideo, to wypożyczyłem w pierwszej Pamiętaj połowie absolutne. lat 90. Tam Schwarzenegger się przebrał za starszą motywacją kobiety. Nie, The Running Man, Uciekinier, chyba Kurde. taka była Polska. Tak, ze Schwarzenegerem. Tak, ze Schwarzeneggerem i wiesz co, nie wiem, Też czy był kojarzy tam... słam. Też był spoko ten film. Tak, jeśli ktoś nie widział, tam mniej więcej w tym filmie chodzi o to, że on jest jakimś chyba policjantem czy kimś takim, on odmawia strzelania do cywilów czy do jakichś niewinnych ludzi. I e, za to i do takiego przez... Big Brothera, gdzie się zabijają. Znaczy, tak, nie, tak. on trafia do więzienia, tak? Ale wtedy właśnie, w... bo to jest jakaś tam taka dystopijna przyszłość... E, cały, ten, cały ten film science fiction się dzieje w, tej, w jakiejś takiej właśnie dziwnej, e, dziwnej wersji przyszłości, i e, wtedy na popularności zyskuje jakiś tam, nie pamiętam, właśnie chyba program się nazywa The Running Man e, w telewizji, e, w którym e, właśnie więźniowie są wykorzystywani i jeśli e, i inaczej. Więźniowie uciekają, to wszystko jest nagrywane, czy tam puszczane live, a za nimi, za nimi są wypuszczani zawodowi mordercy. I jeśli taki zwycięzca takiego, takiej, takiej ucieczki udaje mu się uciec, zdobywa wolność. tak? No i oczywiście tutaj Schwarzenegger jako ten główny bohater bierze udział w tym filmie, czy w tym, w tym programie. I tam, znaczy mogę w tej chwili mylić, ale jestem prawie na 100% pewien, że to właśnie w tym, w tym filmie było... Była właśnie, była właśnie sytuacja, że któryś tam z bohaterów zginął, czy właśnie Schwarzeneggera, czy tego bohatera, którego grał Schwarzenegger, chcieli bardziej wrobić jakby w jakąś tam sytuację zabójstwa, czy czegoś takiego, to oni właśnie zdeepfake'owali nagranie niby z kamery monitoringu i, i, i podmienili właśnie twarz mhm. kogoś tam, jakiegoś tam zabójcy na właśnie twarz Schwarzeneggera, czy jakoś coś w tych okolicach. więc to jest ciekawe właśnie, to, to, to, to, moje, to, to, to co mi się skojarzyło, że no tu jest zdeepfake'owana twarz Schwarzeneggera, a te 30 lat temu Schwarzenegger no, grał no, no, w to filmie, to był w którym deepfake. był, było deepfakeowane, już. Czyli, jaka, czyli jakby 30 lat temu już przewidywano, że takie coś może być możliwe, tak? Mhm. No, to taka ciekawostka. Jeśli ktoś nie widział, niech gdzieś poszuka właśnie filmu The Running Man z, Nie pamiętam. Końcówka 80 początek 90 lat. Nie pamiętam z którego roku. Pamiętam, ja to też widziałem jako mało, mało lat ten film, ale to, to teraz też możemy zacząć się zastanawiać, czy taka technologia powinna być ogólnodostępna i dozwolona, czy nie mhm. powinna być. No wiesz to tak, tylko że no, to znowu z drugiej strony no, czy taka technologia jak Photoshop i, i, i, i, i, i, i efekt Liquify mhm. i okolice Liquify'a y, powinny być doswolone i powinny być powszechnie dostępne? No, no bo... też niekoniecznie. Czy, no, czy no, możliwość, nie... możliwość edycji i montażu dźwięku? Bo w tej chwili już jakby to na tym poziomie na tym poziomie jest to, ten machine learning, że to też jakby daje możliwości sfejkowania całkiem sprawnie e, czyjejś, czyjejś wypowiedzi. E, I też ciężko jest rozpoznać, czy, czy to był fake, czy szczególnie, szczególnie jeśli mówimy, mamy do czynienia z próbą sfejkowania kogoś, kto kto posiada bardzo dużo nagrań swoich i jest dużo materiału, z którego ta, ta, ta, ten algorytm, który robi tego fejka, może skorzystać, tak? Bo jeśli to jest osoba, która, no nie wiem, nigdzie nie ma żadnych filmów na YouTubie, nie jest znanym aktorem czy kimś takim, no to ciężko by było takiego fejka stworzyć. Ale jeśli mówimy o kimś, kto, no nie wiem, tak jak mówiliśmy o tych prowadzących talk show y, jeśli mówimy o kimś, kto występuje codziennie albo co tydzień przez ostatnie, przez 10 lat, no to można gdzieś tam, algorytm jest w stanie zebrać ten materiał, który, przy pomocy którego jest w stanie stworzyć całkiem e, e, dobrze działającego e, deepfake'a. Więc teraz, no, skoro powiedziałeś, czy zapytałeś, czy, czy taka deepfake'owanie wideo powinno być dozwolone i dostępne, no to czy Photoshop powinien być dozwolony i dostępny, tak? Mhm. Czy Audacity no, powinien o, o, o, być dozwolony o, o, i dostępny? Nie no, ogólnie takie opcje, wiesz... Mhm. Że z drugiej strony. Znaczy opcje poprawiania rzeczywistości, no i dopóki to jest do. Ale też mhm. wiesz, no powiedzmy, co innego jest. No chociaż to też jest jakieś tam oszustwo, tak? Mhm. Zrobić sobie węższą talię, a co innego jest, wiesz, tam przekopiować twarz Emila Gawina na twarz jakiejś. na, na, na, na ciało jakiejś gwiazdy porno, tak? No wiesz co, no znaczy tak, tylko jakby no, to, jest, to, jest, to jest dokładnie takie samo narzędzie. Ale w sensie tak, zgadzam sobie, no ale teraz już pytanie, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest ta linia, e, tak, e, którą możemy przekrościć, czy, czy możemy sobie zrobić, nie wiem, szersze, szersze bary, ale już, e, nie wiem, dokleić sobie bicepsa to, to już jest źle, tak? czy przekleić sobie czyjegoś innego, z, mhm. czyjegoś bicepsa z innego zdjęcia. No nie, no, no, no, no, tak, no tak tylko, że to jakby nie jest, to nie jest pytanie... E... O jakby, bo, bo nie wiem, w którym momencie y, trz, potrzeba by było postawić granicę dostępności. Właśnie o tym chodzi. Mhm. Bo, bo, bo, bo w sumie Też nie da się, da się. Trzeba by było mieć pozwolenie teraz od kogoś, kto ma wydawać te no pozwolenia kto ma tym decydować. Teraz co? Państwo y, miałoby certyfikować, czy ma które. Komisja, która tak, będzie, dokładnie. Które, czy, wiesz, badała? Mh. O ty możesz być motion designerem i możesz korzystać z tych, tych i tych, tych narzędzi. Dokładnie. A Ty nie możesz. A dlaczego? A po co? Dokładnie, no przecież ostatnio, ostatnio ostatnie wydanie yy, After Effects'a, tak, ma, yy, ma, yy, ma... O Jezu, widzisz, teraz mi wyleciało z głowy. Jak się nazywa to narzędzie? do? Mhm. Content Hour? Content Hour, tak, ma Content Hour fill dla wideo, które działa, no jak działa, ale jednak są sytuacje, w których działa naprawdę bardzo dobrze. No i teraz... Co trzeba było mieć tak jak zezwolenie na broń, zezwolenie ty, ty czy ja jako motion designer od państwa, który na dałoby nam certyfikat na retuszowanie, no właśnie no niekoniecznie, tak ja ogólnie jestem za, za wolnością. Od i... policji graficznej. Tak, od policji graficznej. No, więc, więc nie da się moim zdaniem e, takich Taka rzeczy policja ograniczyć. Policja się, uwaga, słuchaj, poligrafia? To nie było, to nie, to, to było kiepskie. E... Właśnie to miało być kiepskie. O, ktoś tutaj napisał Marcin e, m, konfederak to był uciekinier z 87 No No właśnie. Okej, okay. dzięki za. Tak, jeśli mówisz, że to było 87, to się mniej więcej pokrywa z tym co, m, z tym, co, co mi się wydawało, czyli końcówka lat 80. No, także, jeśli ktoś nie widział, m, m, polecam ten film. Oczywiście, to jest Science Fiction z końcówki lat 80. więc wiadomo. Pokrywać to, się z rzeczywistością dzisiejszą. To troszeczkę jest nadgryzione zębem czasu, jeśli chodzi o efekty specjalne i tak dalej, ale moim zdaniem całkiem nieźle się to ogląda, biorąc poprawkę właśnie na, na czas, w jakim ten, ten film powstał. Tym bardziej, że no tutaj mamy problem z deepfake'ami coraz większy, a to jest film, który gdzieś tam te deepfake'i wykorzystywał i przewidywał przyszłość. Ale dobra, wiesz co, wróćmy, bo myślę, że na pytanie to, czy chcemy poligraficzną policję wprowadzać... <grych> Yy, nie odpowiemy, no, więc... Poczekaj, poczekaj, bo to, bo to już, już w mojej głowie toczy się dalej. Okej. Okay. Ale nie, Można? nie będę już... Dobra. Się. Dobra. Poli, tak. ale tylko zimą. Przejdźmy może do tego, o czym zacząłem, czyli Adobe stworzyło algorytm wraz z... już tutaj sobie... Zapisałem wraz z naukowcami z Uniwersytetu Berkeley, który algorytm, program, tak to można ogólnie nazwać, który wykrywa zretuszowane zdjęcia. Szczególnie takie zdjęcia, które, które wykorzystują właśnie narzędzia Liquify z Photoshopa, ale nie tylko, bo jakby to narzędzie Liquify i możliwości, jakie Liquify daje, jest, jest powszechnie wykorzystywane w innych programach graficznych. I co jest? Oczywiście, to wszystko jest oparte na machine learning, na sztucznej inteligencji czyli mówiąc krótko, algorytm dostaje do analizy ogromną ilość zdjęć normalnych ludzi, znaczy niezretuszowanych zdjęć i równie ogromną ilość zdjęć zretuszowanych, no i na tej podstawie jakby algorytm porównuje i sprawdza i, i, i próbuje odczytać, które jest prawdziwe, które jest nieprawdziwe. W każdym razie, co jest ciekawe, to... W testach wyszło, że algorytm jest w stanie w 99% przypadków odróżnić zdjęcie, fałszywkę od zdjęcia prawdziwego, także... Całkiem, całkiem ciekawa rzecz, ale co też ciekawe, oczywiście to są tylko informacje prasowe, nie mam dostępu do tego programu, ten program nie jest upubliczniony i myślę, że jeszcze przez jakąś chwilę nie będzie, choć pewnie w pewnym momencie się pojawi. Jedyne co w tej chwili Adobe powiedziało, to to, że no nie planują, żeby ten program pojawił się jako opcja standalone i jako opcja płatna, tak? Więc nie wiem, czy to trafi jako dodatkowe narzędzie do Photoshopa, czy będzie może jakimś programem dostępnym właśnie tylko dla uniwersytetów albo dla, nie wiem, dla sądów, prokuratorów i innych takich. Nie jestem w stanie nie jestem w stanie jestem, powiedzieć. Podejrzewam, że prędzej czy, czy później ktoś stworzy podobny program, aplikację Zgadza się. No, i będzie to gdzieś szeroko dostępne. Zgadza się, więc, więc myślę, że tutaj też Adobe też to przewidzi, że ktoś, ktoś, ktoś takie, takie, takie coś może stworzyć, więc w pewnym momencie wypuści to jako albo jakaś opcja dodatkowa, albo, albo po prostu jako dodatkowa funkcja Photoshopa. Co jest też ciekawe, funkcją tego algorytmu, funkcją tego programu jest też sugerowanie, jak ta zretuszowana twarz wyglądała wcześniej, czyli przed retuszem. Tu już podobno ta, ta dokładność nie jest już na poziomie 99%, tylko sporo mniejszym, ale myślę, że to jest dopiero początek gdzieś rozwoju tego typu rozwiązań, więc, więc ciekawe, że Photoshop, który uchodzi za taki synonim w sumie, no bo co robisz zdjęcie? Photoshopujesz, tak? Czyli poprawiasz. To jest w sumie... I to funkcjonuje nie tylko w języku polskim, tylko to funkcjonuje również yy, w angielskim. Znaczy, mi się wydaje, hmm. że photoshopowanie w tym momencie to jest ogólnie e, synonim słowa retusz. Tak, tak, dokładnie. Piększanie zdjęć, bo wiesz, na photoshopowanie to jak sobie jakiś filtr na, narzucisz. Mhm. E, nawet na Instagramie korzystając z tych budowanych filtrów, a fotoshopowanie to też tak, jak mówiliśmy przed chwilą, czyli upiększenie mm -hmm. rzeczywistości, czy, czy wycinanie czegoś, co nie powinno być. No tak, upiększenie rzeczywistości, czyli fejkowanie rzeczywistości, więc tutaj jakby... I to jest ciekawe, że firma, firma, która jakby jest, której, pro... której produkt stał się synonimem retuszu, w tej chwili yy, walczy z retuszem, tak? Walczy z fejkiem. Znaczy, więc... nie, nie walczy, no, wykrywa to. Znaczy, no... Nie, nazywa, nie nazywajmy też tego walką, no bo jak oni mieliby walczyć z retuszem, to by poszli z torpem. <laughs> znaczy... Nie no nie poszliby z torbami, bo jakby są właśnie, inne programy, są, tak, znaczy nie, tak. bo, nie, bo są, są właścicielem obydwu, obydwu jakby platform. Platformy, która upiększa lub fałszuje rzeczywistość, i platformy, która wykrywa fałszowanie tej rzeczywistości. Więc jakby tutaj są kryci na obydwu frontach. E, no, ale ciekawe, ciekawa, ciekawa rzecz. E, moim zdaniem. To tyle, jeśli chodzi o Adobe i naszą zbyt długą, moim zdaniem, dygresję na temat deepfake'ów. E, choć film, ucieknie, polecam. E, Druga szybka rzecz, yy, yy, Affinity, yy, kojarzysz? Tak kojarzę tak, program do edytora, znaczy program do który ma, który jest to się nazywa Affinity, ale to mi się wydaje, że to się cały pakiet nazywa Affinity i tam, tam Affinity tak, dokładnie. Designer i tak dalej tak, znaczy tak tak jest dalej. Affinity Designer i Affinity Photo konkurencja dla Adobe. Czyli konku... Affinity Designer to jest konkurencja dla ilustratora Affinity Photo jest konkurencją dla Photoshopa bardzo dobrze moim zdaniem działającą i co ciekawe, teraz na dniach nie pamiętam, którego dokładnie, niestety sobie nie zapisałem, ale chciałem też, ale chciałem o tym powiedzieć więc sprawdźcie sobie datę zostanie zaprezentowany Affinity Publisher, czyli alternatywa dla alternatywa dla dla, dla Indizina. Czyli programu do składu prasowego, do, do, do, do, do składu, tak, do druku. No. Niekoniecznie, bo teraz też w sensie do składu tekstu i, i, i dokumentu, bo teraz też dużo się publikuje w internecie. Tak, PDF internet, pdf -y, i tak dalej. Tak, tak, tak, tak. tak, Nie tylko Znaczy ja, ja nazywam to składem prasowym, bo jakby gdzieś tam, gdy ten program poznawałem, to były czasy jeszcze, gdy, gdy no, na zazwyczaj robiło się tylko, tylko właśnie po to, żeby to poszło do druku, ale masz, absolutnie, absolutnie masz rację. W każdym razie... E... A drukowało się na prasie napędzanej tyranozaurem. Dokładnie tak, a potem się rzucało w dinozaury kamieniami. Pozdrawiam panią byłą premier z moich okolic. E, nieważne. E, w każdym razie, e, co jest ważne tutaj i ciekawe, to o ile Affinity Designer, będący alternatywą do Illustratora jest jedną z wielu alternatyw. Jeśli chodzi o Affinity Photo, też jest to alternatywa bardzo dobra, ale jedna z wielu alternatyw. Jeśli chodzi o, o, o Affinity Publisher, to jest to tak naprawdę... W sumie w tej chwili z takich znaczących programów, to InDesign jest jedynym tego typu programem. Ale jeszcze był taki starszy trochę program. Quark. Mm, dokładnie. Tak, był Quark, nie ale wiem, czy on czy, on czy, czy, czy nie wiem, on jakoś zniknął. Nie wiem, czy on jest w ogóle rozwijany. Powiem szczerze, no nie, nie robię w druku, więc ciężko mi jest powiedzieć. Yy, ale A czy Corel no. ma jakiś w tym swoim pakiecie całym? A co to jest Corel? Bo ja to, te dinozaury mi wyniosły ostatnią instalkę, także... O, <laughs> Wiesz a, nie, okay, nie, nie, szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem, Corel to jest program, gdzie tam na, na mojej uczelni próbowali go kołkować na pierwszym roku, czy tam drugim w głowę, potem to jakoś odeszło w na, znaczy... zapomnienie, przynajmniej w mojej głowie, nie wiem, jak jest Corel rozwijany, więc nie pytaj, ciężko mi jest, ciężko się... mi jest powiedzieć. Też nie wiem... Słyszałem o tym programie 10 lat temu i od tego czasu go nawet na oczy nie widziałem. No właśnie, może, może źle, może powinniśmy gdzieś tam e, e, wrócić i spróbować, wychodzi, sprawdzić w ogóle. Wychodzi nasz brak profesjonalizmu. Tak, wychodzi nasz brak profesjonalizmu, no ale nie oszukujmy się. No, mówimy najczęściej o tym, o tym, no, na czym pracujemy, albo co gdzieś tam jest w kręgu naszych zainteresowań, a, a nie oszukujmy się, Corel obecnie nie jest programem ani w kręgu twoich, ani moich zainteresowań, ani nie jest przez nas używany, ani też no, w branży nie jest to program, którego nazwa jest wymieniana chociażby, tak? A jeśli jest wymieniana, to właśnie z takim, z takim przekąsem, jak to robimy w tej chwili. W każdym razie... E, nie, mhm. z tego, co widzę w tym pakiecie, bo sprawdziłem tak. sobie teraz, z okay. tego, co widzę w tym pakiecie, nie ma czegoś takiego. Okej. Okay. No więc, w każdym razie, wracając i kończąc, Affinity Publisher... Dla wszystkich dtpowców. jeśli będzie tak dobrze zrobionym programem jak Affinity Photo czy Affinity Designer, no to myślę, że wszyscy dtpowcy będą w stanie się na, znaczy naprawdę się mocno ucieszą, ponieważ to będzie, no i w tej chwili, jedyna poważna alternatywa dla InDesigna, czyli dla programu, który jest w pakiecie Creative Cloud. -a. Tutaj o Adobe ich ostatnich zmianach i problemach i w ogóle oburzeniu środowiskowym mówiliśmy kilka, kilka podcastów temu i wyrażaliśmy swoją opinię dość jasno. No więc jeśli ktoś nie słuchał, zapraszam do jednego z poprzednich podcastów. To był chyba podcast numer 13, o ile dobrze, 13. Tak, o ile dobrze pamiętam. I też na motionflix.pl znajduje się post na, na ten temat, na, na temat tych zmian w Adobe. Ale to jakby tylko taka mała dygresja. No, także ciekawa... Ciekawa sprawa i e, ta rozbiegówka nam się rozbiega trochę za mocno, ale, no, dobra. Rozbiega, Nie, ale dobra, to teraz y, kolejna rzecz, jeśli chodzi o, y, o program After Effects, y, czyli też o Adobe'ego, czyli program After Effects, czyli program, na którym y, pracujemy, y, światło dzienne ostatnio ujrzał y, kilka dni temu, y, Background Renderer, y, y, nazwa pełna w tej chwili to jest Background Renderer Max, BG Renderer Max. Drararara. To jest skrypt. Tak, to jest skrypt, e który już ma ładnych, ładnych kilka lat. Wcześniej nazywał się Background Renderer. E był w wersji light i w wersji płatnej. E w tej chwili e nowa wersja e to Background Renderer Max. E to może krótko wyjaśnię często na forach, spotyka się z... Zresztą o, w poprzednim odcinku, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o hardwarezie rozmawialiśmy o kartach graficznych, procesorach i tak dalej. I dyskutowaliśmy o tym, czy... I chyba padło jakieś coś o tym backdere... background renderer. Background renderer rendere... też, redere... też pa, pa, padł na pewno, ponieważ ja go używam tej wcześniejszej wersji, a jeszcze wtedy nie wiedziałem, że renderer max zostanie lub został wydany. Mm. W każdym razie, wtedy zadawaliśmy sobie pytanie, czy lepiej kupić procesor, który ma więcej rdzeni o niższym taktowaniu, czy mniej rdzeni yy, o wyższym taktowaniu. Nie... After Effects... Do wersji bodajże 2015 działał ten sposób, że miał funkcję, funkcję multiprocessingu, czyli był w stanie renderować wiele klatek jednocześnie, czyli po prostu klatka numer 1 renderował to rdzeń numer 1, klatkę numer 2, rdzeń numer 2 i tak dalej, i tak dalej, tak? To chyba było pokłosie jeszcze tego 32-bitowego systemu, gdzie nie można było wykorzystać? Większej ilości rdzeni i pamięci powyżej 8 GB Nie, nie, nie to już tak wymyślili? Nie, to już było później to już było później, hmm. e, ponieważ w tej chwili ten multiprocessing zniknął i zauważ, większość znaczy większość wtyczek, znaczy większość funkcji jakie, jakie ma After Effects działa tak naprawdę na pojedynczym rdzeniu. I podczas renderowania, czy, czy renderujesz poprzez After Effectsa, czyli poprzez Render Queue, czy renderujesz przez Media Encoder, przez Media Encoder Render Queue, to tak naprawdę render najbardziej obciąża tylko jeden procesor, a reszta gdzieś tam sobie mhm. śpi lub bardzo wolno pracuje. No, zależy też dużo od projektu. Jeżeli są takie prostsze, prostsze mhm. projekty, nie ma tyle wtyczek, tak jak powiedziałeś, to one to After potrafi wykorzystać więcej rdzeni, może nie na 100% wszystkie, mhm ale potrafi więcej tych nie wykorzystać, no jeżeli już nawalimy tam efektów i wtyczek, no to widać, że, że ten render jest i wolniejszy mhm. i nie wykorzystuje tyle procesora, ile powinien wykorzystać. No w każdym razie, znaczy, ale w, w, w każdym razie nigdy to nie jest 50%. Szczerze, bez background renderera to tak uśredniając, biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich rdzeni, to jest nie więcej niż 60%. No i jak dla mnie, jeśli inwestujesz yy, kilka ładnych tysięcy w komputer yy, i w dobry procesor, no to trochę bez sensu, żeby czekać o godzinę dłużej na render, bo, bo, bo, bo 40% procesora jest niewykorzystywane na nic, po prostu się nudzi podczas renderu, tak? After Effects z jakiegoś powodu, już w zeszłym tygodniu tłumaczyliśmy prawdopodobnie z jakiego powodu, zrezygnował właśnie z tego multiprocesingu ale do, tutaj z pomocą przychodzą właśnie takie programy jak Background Renderer i inne, znaczy programy, skrypty i inne, o których za chwilę wspomnę. Bo Background Renderer powstał tak mhm. naprawdę z innego powodu. Powstał po to, żeby można było w momencie, gdy klikniemy Render przez Render Queue adobowe, After Effects'owe, to żebyśmy mogli, żeby to się mogło, tak jak nazwa wskazuje, Background, czyli z tyłu, żeby... Mógł render naszej kompozycji A trwać w, w tle, w backgroundzie, a my żebyśmy mogli sobie pracować na kolejnej kompozycji albo nawet na tej samej, tak? To było założenie. Ale, że program Background Renderer wykorzystuje, jakby wykorzystuje funkcję, która istnieje w After Effects, która działa z wiersza poleceń, nazywa się to AE Renderer to można uruchomić, to ten background renderer służy do, do renderowania przy render farmach lub przy łączenia kilku, kilku jednostek, które renderują jeden projekt. Tak w dużym skrócie, teraz nie będę w to wnikał. I w związku z tym da się background renderera ustawić tak, żeby odpalić go kilkukrotnie i ustawić, żeby wykrywał, która klatka jest auto, a, a, a, aktualnie renderowana i zajmował się kolejną klatką. W ten sposób mhm. można zmusić jakby e, m, każdy kolejny procesor, każdy, kolej, znaczy każdy kolejny rdzeń procesora Co? do tego, żeby renderował nam kolejne klatki, tak? No, mhm. minusem tego jest to, że e, ta poprzednia wersja background renderera, renderow, renderera renderowała nam e, nasz materiał do sekwencji klatek. Mhm. Przepraszam na moment. Coś, coś, mi, tu, e, coś mi tu piszczy. Myślałem, że pożar. Nie, nie pożar. Yy, tak. Yy, wracając. Yy, yy, znaczy to był minus, ale to nie był wielki minus, bo wystarczyło potem znowu zastać to do After Effects'a albo do Media Encoder'a i wtedy sekwencję klatek yy, przerenderować to do MP4-ki, czy, czy do ProRes'a, czy do czego potrzebujemy. No ale potrzebujemy. nawet mm -hmm. mimo mimo tego, że nam się szybciej to renderowało, to jest jakaś... Wiem, że potem taki render do mp 4 to jest mały problem. Ale jednak do, jakichś dodatkowych zadań nam to dodawało, nie? Znaczy tak, to, wiesz co, to, to, to dodawało dodatkowo... Znaczy uh -huh. dało się w background-rendererze, w, w tej starszej wersji, który działał na, e, uh -huh. na tym e, AE-rendererze, e, dało się ustawić go w ten sposób, żeby e, wykorzystując zewnętrzny program albo zewnętrzną bibliotekę, tak to, uh -huh. tak to może nazwijmy precyzyjnie, żeby tą sekwencję klatek po skończeniu ostatniej klatki przerenderował nam do mp4 z automatu. Czyli nie musieliśmy hmm. wykonywać tego kroku z zasaniem do Median Codera i tak dalej, i tak dalej. E, więc dało się to zrobić, tylko było to trochę skomplikowane, bo to trzeba było robić w wierszu poleceń. E, tylko, że to wystarczyło zrobić jeden raz y, dla danego formatu, czy tam dla danego kodeka i potem, to, no, potem tylko wykorzystywać ten dar, no to jakiś... dany wiersz poleceń. Więc o, is... tak, dało się to zrobić. W każdym razie, Background Renderer to był, to był skrypt, który był pojawił się, nie wiem, z 8 lat temu coś koło tego, może więcej, i potem po wydaniu kolejnej chyba jednej albo dwóch wersji nie był rozwijany, ale działał w tej podstawowej, w tej, w tej podstawowej funkcjonalności, o której wspomniałem. W tej chwili nowa wersja, która się pojawiła, działa w podobny sposób, czyli włączamy render i po wyznaczeniu ile mamy rdzeni swojego, naszego, naszego procesora, ten program i wyznaczamy do jakiego formatu to ma być, tam, prorezem, 4 czy cokolwiek takiego, i klikamy render. Wtedy program najpierw renderuje nam to do klatek pojedynczych, wykorzystując właśnie w każdy z rdzeni. Z rdzeni i bazując na tym, jak działa poprzednia wersja, uwierzcie mi, da się zmusić procesor, jeśli tylko nam, tylko że wtedy musimy mieć szybkie dyski, to też rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o tym, wtedy jeśli tylko mamy szybkie dyski, to procesor jest się w stanie zapchać do 100%, jeśli mamy wystarczająco szybkie, wystarczająco szybkie dyski, to ten render naprawdę idzie sprawnie i idzie naprawdę szybko. W tej nowej wersji, tak jak mówię, klikamy, nie, nie musimy się bawić już w te pole, wiersze polece, i inne tego typu rzeczy, tylko klikamy render po wyznaczeniu, ile mamy rdzeni i program nam ten skrypt renderuje nam do sekwencji klatek wykorzystując wszystkie rdzenie i potem po skończeniu, po, po skończeniu ostatniej klatki z naszej sekwencji przerenderowuje nam to do mp4 czy do czegoś, do, czego, do tego, do, do, do, do czego sobie tylko e, ten program e, e, zmusimy, już bez naszej ingerencji e, i bez naszej jakby e, wiedzy. Na końcu możemy tam sobie ustawiać na przykład, żeby, nie wiem, żeby przyszło nam powiadomienie SMS-owe albo mailowe, że, że render poszedł albo, że były jakieś errory, czy tam do, do, do wielu. Ze Slackiem to można z, e, zintegrować z e-mailem. Tak, tak, tak, do z wieloma, z wieloma Różnymi, różnymi usługami, tam z IFTT chyba, nie wiem, czy korzystasz z tego. E, to jest taki, e, nie wiem, jak to nazwać. No, nieważne. Jeśli ktoś korzysta z IFTT... A, czyli e... jeżeli coś co jest nieważne, to się mówi IFTT. <laughs> nie, to jest serwis, który jakby oferuje... to jest i w coś tam, to coś tam, o, tak to po polsku bym przetłumaczył. Czyli, że jeśli render zostanie zakończony, wyślij e-maila do Emila, tak? Albo jeśli opublikujesz posta na Facebooku, przekopiuj tego posta na Twittera, tak? Bo to do tego typu sytuacji gdzieś tam w internecie służy. No to ten background renderer można, można w ten sposób spiąć z, z, z tą usługą. Czyli mówiąc krótko, jeśli ktoś, komuś, kto, kto, ktoś ma wydajny komputer i zależy mu na pełny, wykorzystaniu pełnych możliwości procesora, zakładając to, o czym powiedziałem, czyli szybkie dyski i tak dalej, moim zdaniem background renderer w tej wcześniejszej wersji był czymś, co... Wypadało mieć, żeby wykorzystać. W tej chwili, w tej nowej wersji, gdzie nie musimy się bawić w te wiersze poleceń i tak dalej, ten background renderer e, naprawdę, e, naprawdę moim zdaniem jest takim must, must have. E, on kosztuje w tej chwili, jest w promocji do końca chyba, przepraszam, do 21, czyli jeszcze tylko kilka dni. Jest w cenie 49,99 dolara, e, będzie w cenie 69,99 dolara. Powiem szczerze, dziś pobrałem dopiero m, tego background renderera Maxa, jeszcze go nawet nie instalowałem, więc nie wiem jak działa, ale myślę, że działa na tej samej jakby podstawie jak ten wcześniejszy background renderer, tylko ułatwiając nam tę drogę właśnie przejścia z sekwencji klatek na pojedynczy plik, więc myślę, że będzie działał równie, równie dobrze i równie sprawnie i pewnie sobie go e, za nabędę drogą kupna. E, a skoro już mówimy o tego typu rozwiązaniach, to w czasie, kiedy background renderer spał, czyli, nie czyli twórcy background renderera nie... nie tak Może nie jest popełniony, oni pracowali nad tą nową wersją. No. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby pracowali aż 10 lat. Bo to, no nie pamiętam, no mi, na, na, ale na nigdy, pewno, a, na, a na pewno to mówię. było co najmniej 6 lat. Nigdy nie mówimy. No dobra. Ale na pewno nie było, to co, nie było to, bo to było co najmniej 6 lat. Może 10 przesadziłem, ale to było co najmniej 6 lat, kiedy ostatnia wersja Grand Renderer się pojawiła i teraz się pojawił ten Max. W tym czasie powstało kilka y, podobnych rozwiązań y, i y, kolejnym takim rozwiązaniem jest coś, co się nazywa y, Render Boss y, od Kinetic Portal. Y, Plugin działa w z grubsza w taki sam sposób, tam trochę inaczej jest z ustawianiem e, renderowania po sieci, czyli z kilku urządzeń jednocześnie i tak dalej, ale jakby założenie jest takie samo, też sekwencja klatek i potem przerendowanie do e, wybranego przez nas e, pliku. Mm, testowałem w wersji tri Trial e, e, ten plugin i działa perfekcyjnie, działa równie szybko i równie dobrze jak e, background e, renderer w tej starszej wersji. Przy czym no ten Dopóki się Max, background renderer Max nie pojawił, no to ten działał o tyle lepiej, że właśnie robił nam ten render później do finalnego pliku z automatu. Przy czym zauważyłem, że ma problem z renderowaniem warstw, na przykład z, z elementem 3D od Videocopilot. A to jest spore, spory problem, jeśli ktoś z Elementa korzysta. Ja akurat korzystam, więc, no, korzysta więc to może być problematyczne. Kolejny tego typu plugin to jest Render Garden. On kosztuje 99 dolarów. A w przypadku Render Bossa, przepraszam. o Render Garden. Słucham? O re Render Garden chyba kiedyś rozmawialiśmy. Kiedyś chyba rozmawialiśmy. A właśnie, jeszcze, jeśli chodzi o Render Bossa, tam jest albo płatność 5 dolarów miesięcznie, albo rocznie 30 dolarów, albo taka licencja permanentna, to jest 49 dolarów, czyli tyle co Background Renderer Max. Jeśli chodzi o Render Garden, to jest 100 dolarów, Założenie działania tego, tego pluginu, tego skryptu jest dokładnie takie samo jak w przypadku Render Bossa i Background renderera, on to troszeczkę inaczej to robi i, ale jakby założenie jest to samo: przyspiesza pracę i wykorzystuje no całe, wszystkie zasoby, komput wszystkie zasoby CPU, wszystkie zasoby procesora jakie, jakie mamy. Także jeśli ktoś się zastanawiał, dlaczego render działa tak wolno, mimo że ma szybki procesor, to niech sobie zerknie na monitor wydajności swojego komputera. Zresztą ja to robię, znaczy już w tej chwili przestałem, ale przez pewien okres robiłem to dość, dość często, ponieważ wtedy tam doskonale widać, co jest najbardziej obciążone podczas naszego renderowania, tak? I czasem jest tak, że, że procesory nam się nudzą na 70% czy 60%, no wtedy, okej, okay, w przypadku After Effects, jeśli nie używamy background rendera, chociażby, no to może problemem tutaj być to, że po prostu After Effects tak działa, tak? Ale może też być problemem, jeśli mamy background renderera, może problemem być to, że na przykład jeden z dysków idzie nam na 100%, to znaczy, że wtedy ten dysk jest wąskim gardłem, więc warto sobie podczas renderu odpalić, to oczywiście będzie się różniło zależnie od tego, jaki projekt mamy, to mówiliśmy o tym w tydzień temu na podcaście o hardware'ze, ale jakby ale jakby to nam daje taką informację, i potem na podstawie tych informacji, jakiegoś doświadczenia, jesteśmy w stanie sobie jakby wy, znaczy wyczuć. Wiemy przed kliknięciem render. Jak ten, proces, jak, ten, jak ten render będzie szedł i co będzie najwęższym gardłem w naszym, w, podczas naszego renderowania. Czy to będzie procesor, czy to będzie dysk, czy, czy to będą jakieś inne inne podzespoły. No i wtedy można zaradzić, tak? na przykład przerzucić pliki z HDD na SSD albo odwrotnie, to, to już o tym mówiliśmy tydzień temu, jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam do podcastu sprzed tygodnia. Tyle, jeśli chodzi o mój bełkot, ja o tym, co w ciągu tego tygodnia do mnie trafiło. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy już zasnęli, którzy przestali nas słuchać. Eee, bardzo przepraszam Marcela, który też już zasnął i przestał mnie słuchać. Nie, eee, słuchaj, słuchaj. Więc coś, teraz przejdźmy coś. do tego, o czym mieliśmy gadać, czyli o eee, posusze i o cv -kach. tak to sobie nazwaliśmy. Eee, więc może zaczniesz. Ja się nagadałem, teraz posłucham. O poszu, sobie z kaweczką o poszusze. O, kaweczką. I sobie, z nie, woda po, po. mineralna. Tak się, tak się... Dobra. Bez sucharków, bo mi się Bez woda sobie. kończy. No to co? Przychodzi e, chyba w, w życiu większości nas. E, w życiu moment, każdego jak mężczyzny w nadchodzi życiu, taki każdego dzień. W motion designera. Mm -hmm. Taki okres jak teraz, gdzie ludzie uczęszczają na urlopy i jakby mniej pracy było. Mhm. I dzisiaj postanowiliśmy tutaj z Emilem, zebraliśmy się, oby, aby omówić, podebatować, może wpadniemy na jakieś nowe pomysły, na temat tego, co robić, kiedy mamy mniej pracy. Odpoczywać. W, jakiś spo, w jaki sposób? To też jest jakaś opcja? Odpoczynek też jest opcją? Co, co robić w takiej sytuacji, gdzie, jak szukać zleceń, czy w ogóle ich szukać, mhm. ewentualnie jak tych zleceń nie mamy, co zrobić. Mhm. Znaczy, znaczy a mówimy tutaj, to jakby, jakby to, żeby jakby doprecyzować, myślę, że mówimy tutaj nie o sytuacji, w której po prostu mamy trochę wolnego czasu, bo skończyliśmy jakieś duże zlecenie i czekamy na kolejne, znaczy, albo wiemy, no że tak, przyjdzie kolejne. No, tak jak powiedziałem na początku, jest tak zwana posłucha, czyli jest zleceń mniej lub ewentualnie ich w ogóle nie ma. Czyli mówiąc krótko, kończą, kończą nam się pieniądze, zlecenia nie przychodzą, zastanawiamy się, czy może jak tak nasz numer wszyscy zgubili nagle, albo może, nie wiem, telefon gdzieś się przełączył na inny numer, czy cokolwiek takiego, no i zaczynamy już powoli wyżerać tynk ze ścian, ponieważ nie Barkę starcza bo do pierwszego, jak to się kończy. ładnie mówi. No i co wtedy robić? Mm, bo najczęstszą to znaczy, reakcją, e, przepraszam, że ci powie, że e, jeszcze dokończę, bo najczęstszą reakcją jest po prostu wpadanie w panikę i łapanie jakichkolwiek zleceń. I czy to jest dobry e, sposób? W, wpadanie w panikę nigdy nie jest dobrą reakcją. Mm. Jeszcze tutaj, zanim przejdziemy mm -hmm. do tego, jak sobie z tym radzić, e, nie wiem, czy zauważyłeś e, mm -hmm. może w ciągu roku takie momenty, kiedy jest mniej pracy? Czy są, czy są tam jakieś spe, specyficzne okresy, mm -hmm. czy nie bardzo? Bo mi się wydaje, że z, zawsze takim, e, takim okresem, powtarzam się, ale trudno mi znaleźć inne słowo. Uh -huh. Na pewno momentem uh -huh. roku jest początek roku, kiedy zamykane są budżety. Uh -huh. Czyli okres, tak powiedzmy, styczeń luty. Uh -huh. No i okres przedwakacyjny. Uh -huh. Czyli tak właśnie i wakacyjny czerwiec, lipiec, sierpień. Chociaż zazwyczaj zauważyłem, że jak czerwiec jest taki spokojniejszy, to wtedy w lipcu, sierpniu potrafi się wysypać tych zleceń. Uh -huh. Um, ale właśnie początek, taki przedwakacyjny okres, czyli czer czerwiec, czasami to się też przeciąga na lipiec i sierpień, mm -hmm. że te, e, może nie, ma, nie jest tak, że całkowicie nie ma tych zleceń, ale potrafi ich być trochę mniej. Mm -hmm. No to jest związane naturalnie tutaj z urlopami, że, że tutaj nie planujemy jakichś większych projektów e, czy kampanii, no, bo tam pani dzisiaj idzie na urlop i pan Tomasz też. Mm -hmm. Także nie będzie miał kto tego prowadzić. Czy, czy, czy zauważyłeś też takie okresy? Czy wiesz co, zauważyłem tylko jakby mm, jeśli chodzi o mnie to mm, to raczej jeśli chodzi o okres wakacyjny, to bardziej mam problem nie z brakiem zleceń, a potem z brakiem płatności, bo wtedy jest, bo księgowa jest na urlopie, bo księgowa pan dyrektor, wakacyjna. który musi klepnąć fakturę, wyje, jest na Bahama i tak dalej. I tak. Więc bardziej, bardziej jest to problem z płatnościami niż, niż ze zleceniami. Mhm. Jakby takim jedynym okresem, który mogę wymienić, który na pewno prawie rok w rok... E, e, e, e, e, e. Przepraszamy. Wiem, Kamil dał komentarz, tak, tak, tak, tak, że projekt mu się pali bardziej niż dam i nie ma, że mieszka w biurze. No widzisz, no to Jak tylko pogratulować. Jak się tam pali, to możesz mi tutaj coś podesłać do zro zrobienia. No bo... Tak, bo Marcel, Marcel marznie tam pod tym jego kaliszem, tam zimno, po prostu mróz, także jakby coś ci się za bardzo paliło, możesz mu podesłać jakieś tam zawiewa, polano. Zawiewa z Radomia. Tak, zawiewa z Radomia zimnem. W każdym razie, wracając. Yy, jedynym takim okresem, jaki mogę wymienić, który... Yy, który można nazwać taką, który jest powtarzalnym dość okresem, który można nazwać posuchą, to jest właśnie ten okres, o którym powiedziałeś. Początek stycznia do lutego gdzieś w tych okolicach, może czasem na kawałek lutego się to przerzuca. To znaczy tak, mhm. to jest dosyć też specyficzny okres, bo miałem lata, gdzie naprawdę cały stycznia siedziałem i nie miałem pracy i trudno mi było coś mhm. znaleźć. Mimo, że pytałem klientów, a też były latarze, że w to nie wiedziałem za co się złapać, mm -hmm. ponieważ mm -hmm. gdzieś tam jeszcze resztki budżetów zostawały i ludzie chcieli je wykorzystać na, na cokolwiek, mm -hmm. tak naprawdę. No i czasami się robiło albo jakieś śmieszne animacje, albo jakieś duże projekty, które okay. też musiały być szybko zrobione, ponieważ trzeba szybko zapchnąć mm -hmm. budżet. Na no to wiesz co, to ja, ja dlatego powiedziałem o tym, że jakby jedyną jakąkolwiek powtarzalność, to jestem w stanie na ten właśnie początek roku przenieść z jakichś tam zrozumiałych przyczyn, e, tylko przy pewnych założeniach, o których powiem, z, z jakichś tam zrozumiałych przyczyn. Czyli to tak jak powiedziałeś, koniec roku budżetowego, jakieś no, te, więc, więc to z tym związane. Plus do tego okres taki bez jakichś, bez większych imprez, bez większych jakby początków ważnych kampanii i tak dalej. Bo, bo, bo, bo mamy tutaj posylwestrowo-poświąteczne sytuacje, ja wtedy na przykład na prze, przedświąteczno, przed, przedświąteczne, szczególnie, przedświąteczne, szczególnie czas, no to często właśnie jakieś spoty świąteczne i inne tego typu rzeczy robię i wtedy jest wiadomo zawalone. Potem ten styczeń-luty do walentynek tak naprawdę jest dość spokojnie. spokojnie. No walentynki są takim kolejnym okresem, kiedy, kiedy jakieś reklamówki inne tego typu rzeczy tematyczne zaczyna się robić. Więc ten okres jest takim takim okresem, który, który powtarzalnie można stwierdzić, że prawdopodobnie będzie trochę wolniej, tak? Tutaj oczywiście przy założeniu, że nie jest to na przykład projekt, który rozpoczęliśmy przed jeszcze tym okresem, albo jest to projekt, który gdzieś tam jest dopiero na kwiecień-maj, tak? Czyli duży projekt, nad którym siedzimy. Wtedy wiadomo, mamy, mamy, mamy sporo roboty, ale jeśli to jest takie, że złapać nieduży projekt w styczniu i w styczniu go kończyć, albo końcówka grudnia i styczeń i jeśli tak, i, i jeśli nie mamy jakichś takich dłuższych zleceń, to wtedy pewnie ten początek, początek roku będzie trochę wolniejszy. Jeśli chodzi o okres wakacyjny, wiesz co, tutaj tutaj ja nie zawsze mam albo rzadko mam jakiś taki okres dłuższej, dłuższej posłuchy, ponieważ wtedy, wtedy wszelkiego rodzaju okresy dużych... Też robisz właśnie więcej imprezowych takich animacji. Znaczy tak, robię robię do, dla, dla dużych marek, ale właśnie tam przy jakichś tam festiwalach, openerach, innych Eventach. tego typu rzeczy to właśnie jakieś reklamówki na potrzeby tych, na potrzeby tych najczęściej reklamówki albo jakieś, jakieś, jakieś materiały do oprawy dla dużych dla dużych, dla dużych marek, więc, więc to jakby siłą rzeczy sprawia, a wakacje są pełne wszelkiego rodzaju festiwali i innych tego typu, mm, innych tego typu sytuacji, więc, więc, więc, więc, ten okres wakacyjny nie zawsze jest dla mnie, albo bardzo rzadko jest dla mnie jakimś taki, jakąś taką posłuchą, w której... Nie, to mówię o takim okresie właśnie przedwakacyjnym. Okej, mm. okej, okay, okay, okay. No to nie, no wtedy za, zazwyczaj jest tak, że już zaczyna, zaczyna się gdzieś tam siedzieć taki projektami. ale zazwyczaj, zazwyczaj we wrześniu <laughs> wtedy jest uderzenie, Mm -hmm. i, i wtedy zlecenia się... Tak jest, we wrześniu człowiek taki, ja trochę tak, tak słabo było w wakacje. Mm -hmm. nie, mówię, nie mówię, że co roku, ale tak słabo było w te wakacje. A, tu nagle, jedno, mm -hmm. drugie, trzecie, czwarte, piątej, człowiek nie wie za się złapać i to wtedy zazwyczaj już się ciągnie do końca roku. Mm -hmm. No nie, no, wiesz, znaczy, teraz tak się zastanawiam, jak to mówiłeś, to tak jest ciężko z perspektywy tych kilku już ładnych lat, kiedy się tym zajmuję zawodowo i żyje z tego, ciężko mi jest taki jeden gdzie na pewno wiem, że będzie, będzie mało. To jest, to jest bardzo dynamiczne, tak jak powiedziałeś, że no, tak jak mówisz, wrzesień, a u mnie często zaczyna się to już wszystko w lipcu i po prostu wiem, że do, do listopada będę po prostu zawalony robotą, tak? Zresztą to jest powód, dla którego takich prawdziwego zdarzenia wakacji nie miałem od ładnych kilku albo i kilkunastu lat. No więc, więc, ale dobra, ale jakby biorąc pod uwagę od początku gdzieś tam kariery, zdarzają się takie okresy. No i teraz... Już zadałem to pytanie, więc teraz co w, tak, w takim czasie w robić, takim w takiej sytuacji robić? No? Wydaje mi się, że w tym wypadku, jeżeli mamy więcej wolnego czasu, to warto go poświęcić na, poświęcić na autopromocję. Mhm. E, czyli e, możesz mu dać moderatora. E, no, no. E, nie, na, na promocję, czyli mhm. e, stworzenie jakiejś e, własnej oferty, jeżeli jeszcze takiej nie mamy. E, poodzywać się do klientów starszych, którzy nie mają przypadkiem czegoś do zrobienia, e, poszukać nowych klientów, podzwonić, e, czy jeżeli mieszkamy w większym mieście, gdzie, gdzie mamy do czynienia z agencjami, może nawet przejść się i, mhm. i iść pogadać e, z kimś, żeby nie chcieli nawiązać współpracy, może wtedy coś się trafi. E, no, można też od biedy sprawdzić sobie te portale z ogłoszeniami. Według mnie trochę lepszym rozwiązaniem jest, e, mamy kilka takich facebookowych grup, e, wrzucenie swojej oferty tam mm -hmm. lub ewentualnie sprawdzić, czy nie ma jakichś ogłoszeń e, ze zleceniami. Mm -hmm. To jest taki prosty przepis. Znaczy to, jest, to jest prosty przepis, tylko że on, on nie gwarantuje w sensie, nam tego, uproszczona że Uproszczona będziemy... wersja przepisu. Słucham? No. Uproszczona wersja okay. przepisu. E, przy czym, tak jak tutaj już mówiliśmy e, troszeczkę wcześniej, no trzeba też z, z, z szukaniem zleceń uważać, no bo też możemy się trochę wkopać w sensie, mhm. że możemy sobie jakiś tam projekt, który nam się wydaje, że będzie szybki do zrobienia, za małą kasę, możemy przez ten projekt stracić jakiś większy projekt. Tutaj też, tak jak mówiliśmy wcześniej, warto się zastanowić czy na pewno mimo tego, że nie mamy nic innego do roboty, czy wa warto się ładować w taki, a nie inny projekt. Mhm. To też jest taka pułapka, a nie mam nic do zrobienia, to mogę sobie nawet coś takiego mniejszego wziąć e, za mniejszą kasę i potem może okazać się, e, że to mniejsze wcale nie było takie mm. małe i że ta kasa niekoniecznie jest adekwatna do tego, co zrobimy. Znaczy tu też e, tutaj dochodzi dużo kwestia e, doświadczenia i jak już, nie wiem, tam się parę lat popracuje w branży, to wie, kto, ma się wyczucie, tak plus minus, które projekty brać, a których nie brać. Jak klient z nami rozmawia, to też wyczuwamy, mhm. czy, czy, czy klient jest poważny, czy wie, czego chce, czy nie wie, czego chce. No tutaj też możemy polać wody mhm. i popowiadać na ten temat. Wiesz co, myślę, wydaje mi się, że mm, że tutaj to, co powiedziałeś o, o jakimś tam doświadczeniu, że w sytuacji myślę, że, że nas obydwu w mniejszym lub większym sposob, stopniu jest właśnie to doświadczenie daje taką, je, taką jedną rzecz, że po prostu no, zwyczajnie należy robić swoje. Tak jak mówisz, nie masz uzupełnionego w portfolio, masz trochę więcej czasu, uzupełnij sobie portfolio. No to są rzeczy, które zazwyczaj odkłada się na później, no to w tym momencie jest to później, powiedzmy tak. sobie i, i można się... I to jest, i jest najlepszy czas, żeby to żeby to zrobić, a nie właśnie wpadać w panikę, biegać po prostu, byle złapać jakieś zlecenie, bo to, bo to jest problem, myślę, wielu osób znaczy, początkujących, no, wpad którzy... Słucham? Wpadanie w panikę, tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy nie jest dobrym tak. doradcą. Tak, no po prostu trzeba robić swoje i, i, i, i, i działać. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, przejście po agencjach, podzwonić i tak dalej, jak najbardziej tak, ale wtedy też robić tę weryfikację, bo wkopać się można w projekt, który... E może nam zawalić inne, późniejsze, nawet ciekawsze projekty, znaczy spowodować, że nie będziemy w stanie się nimi zająć, yy, masz, ale też po prostu no, możemy utknąć z czymś, no, z czego nie jesteśmy zadowoleni, że my się nie chcemy zajmować, za kiepskie pieniądze, z bardzo trudnym i bardzo ciężkim klientem, tak? Nawet yy, czym, coś, z czym byśmy się chcieli zajmować i jakieś tam powiedzmy nawet średnie pieniądze z tym będziemy mieć, ale no, klient będzie bardzo ciężki. Dokładnie, czyli... Czyli mówiąc. No, ogólnie trzeba, uh -huh. trzeba, tak czy siak, no, nie panikować, uważać to na, to, co, na to, co się robi. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ale teraz mądrości ludowe. Czy znaczy, wiesz co, no nie, to, nie są, to nie są mądrości ludowe, bo ja się często z tym z, taki, z takim wpadaniem w panikę gdzieś tam e, stykałem, wcześniej, jak, jak, jak czy, czy w, w, w przypadku Forum After Effects, czy, czy, czy, czy później gdzieś tam, gdzie. Mm, no, gdzie po prostu ludzie łapali jakieś rzeczy, a potem potem się okazywało, że no, łap... bo się zastanawiałem na przykład, czemu ten ktoś to robi. Potem się okazywało właśnie, że no, słuchaj, no, były zęby wtynki, brałem co leci... jak leciało, tak? I, i, no I no i tak wyszło. No i nie ma co się... uważam, że nie warto po prostu tracić czasu na coś, czego się i tak nie chce robić. No i tu niestety te, ten taki... Względny, spokój, przychodzi gdzieś tam z doświadczeniem, że, mhm. że po prostu czasem są takie okresy, gdzie jest, jest, gdzie jest trochę mniej tej, e, mniej tej pracy, tak? Ale jeśli mhm. jesteśmy na tyle dobrzy i na tyle gdzieś tam e, rozpoznawalni z, w branży jak rozpoznawalni, ale na, na, na jakby na tyle, jakby. E, mamy jakąś własną markę. Tak, mamy jakąś własną markę i gdzieś tam, gdzieś tam e, w zapleczu iluś zadowolonych klientów, to po prostu to po prostu. Potrzebna jest Trzeba to tak? przeczekać. E, tak. Druga sprawa, którą możemy robić, mhm. e, kiedy nie mamy zleceń. Urlop e, no na, Majorce. Coś, nie, na jajorce. Na mhm. jajorce. Coś, co, o czym mówiliśmy niedawno, czyli jeżeli mamy trochę wolnego czasu, no. który możemy tak naprawdę spożytkować na, na co, co chcemy, to możemy zrobić jakiś projekt do, do portfolio personalny, mhm. własny projekt. Wymyślić sobie jakiś temat animacji yy, i zabrać się za animowanie tego. Rozrysować sobie, zrobić storyboard, potraktować to jak taki yy, projekt dla prawdziwego klienta i, i stworzyć po prostu tą animację. Mhm. Yy, wytyczyć sobie jakieś granice i czasowe i tego co chcemy pokazać i po prostu usiąść i to wyanimować. Ewentualnie yy, zebrać pracę z ostatniego czasu, ostatniego roku, dwóch i zrobić sobie showreel. Tak mhm. samo tak jak tutaj Emil mówił o uzupełnieniu portfolio, no to tutaj możemy też sobie zrobić jakąś animację, którą e, e, możemy sobie wrzucić do portfolio. E, ewentualnie dokończyć jakiś projekt, który, za który zabraliśmy się jakiś czas temu e, mhm. i nie mieliśmy czasu, żeby go skończyć. No, to jest też jakiś, e, jakiś, e, jakiś sposób. Wiesz, wtedy mm. wtedy znaczy, wtedy ciężko się do takich rzeczy wydaje mi, wydaje mi się, bez tego właśnie, bez tej świadomości, że jednak cierpliwości, ciężko mhm. się siada, ponieważ no, wtedy też włącza się takie coś, że kurczę, no nie będę się tym zajmował, bo, no, bo tu mi się, znaczy pali, nie pali mi się robota, tylko nie pali bardzo, się. No tu, tu nie ma nic, nie... tak? I wiesz, o co chodzi. Tylko prawda jest taka, no, no to też się, tak jak mówiliśmy, z doświadczeniem się zdobywa mhm. ten spokój. Ta animacja, którą teraz zrobimy, przysiądziemy sobie nad nią, zrobimy ją naprawdę fajną, rysunki będą dopieszczone, klatki kluczowe będą w odpowiednich momentach, krzywe, krzywe, krzywe ruchu będą też mhm. odpowiednio zakrzywione, że tak powiem, I, i, i to będzie gdzieś tam banglało, no to ten projekt może nam przynieść jakichś nowych klientów. Nie wiem, ktoś to zobaczy i powie, to jest super animacja, mhm. Chcę mieć taką samą animację w swojej firmie. Okay. W sensie, że to jest ten, ten, ten, ta inwestycja w siebie, w firmę, która nie, nie, nie przyniesie od razu jakiegoś mm -hmm. zysku w postaci tam przelewu czy opłaconej faktury, okay. tylko może pro, z czasem procentować i pokazać to, to, co tak naprawdę umiemy. Bo jak wiadomo, no, fakt, że przykładamy się do projektów, chcemy je zrobić jak najlepiej, ale nie zawsze, nie zawsze też mamy pełną taką kreatywną swobodę. Mm -hmm. Nie zawsze mamy pełne spektrum działania przy projektach dla klientów. Nie zawsze możemy też się wykazać tak, jakbyśmy chcieli. Mhm. A w tym wypadku możemy no, tak naprawdę zrobić wszystko i wszystko możemy zrobić tak, jak chcemy i możemy zrealizować swój najbardziej szalony pomysł. Nie wiem, stworzyć jakiś produkt, który chcemy, chcemy zareklamować i to nam chodzi od trzech lat pod głowie, żeby coś takiego zrobić i, i, i wykorzystajmy to. Mhm. Wykorzystajmy ten moment na to, na to żeby, żeby pokazać to, co, co, co tak naprawdę potrafimy. Mm -hmm. okay. I, I z drugiej strony no może przetestujemy jakąś nową technikę animowania, udoskonalimy to, Czy Tak, Tak po, Poeksperymentujemy. Mm -hmm. Mm -hmm. Poeksperymentujemy i okaże się, też, że to, co myśleliśmy, że nam zajmie tydzień pracy, tak naprawdę zajmie nam parę godzin. Mm -hmm. e, i, I się przekonamy, kurczę, mogę to w następnym też projekcie dla klienta wykorzystać. Także mm, to nie jest, powiedzmy, to nie będzie taka korzyść wymierna, którą będziemy mieć od razu, tylko to jest tak ja, jak mówiłem wcześniej, inwestycja, która za, zaprocentuje dopiero po czasie. Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że o tym trochę mówiliśmy w jednym z wcześniejszych podcastów. Myślę, w tym, tak, w tym podcaście czy warto tworzyć się do portfolio? Tak, czy, czy nie, czy, do, czy, znaczy nie czy, czy warto tworzyć do szuflady chyba? Z, do szuflady, szuflady. tak, tak tak, tak, o tym tak, tak, tak. No i jeszcze mamy trzecią opcję, czyli tą, o której ty mówiłeś, o jajorkach i majorkach. Mm. Y, czyli, no, jeżeli mamy trochę wolnego, no to no Wykorzystajmy to na to, żeby odpociąć. Może jesteśmy mhm. zmęczeni po poprzednich projektach, które robiliśmy. Ehm, nie wiem, musimy się wyspać. Ehm, musimy załatwić jakieś sprawy tutaj domowe, czy, mhm. czy rodzinne, czy jakiekolwiek inne. No to um, mam, nie wiem, przeczuwamy, że dopiero za tydzień może coś się ruszy. Mhm. Dostaliśmy info od klienta, nie mamy jak wypełnić tego czasu. Ehm, zagospodarujmy sobie go tak też, żebyśmy nie, nie czuli, że cały dzień przebimbaliśmy. Mhm. I tak naprawdę leżeliśmy, chyba że potrzebujemy tego, że leżeliśmy do góry brzuchem i nic nie robiliśmy. Mm -hmm, mm -hmm. No ja powiem, że nie wiem, jak mam jakiś wolniejszy czas i nie wiem, wiem, że będę miał jeden dzień przerwy między projektami, no to wolę ten czas, czas przeznaczyć nie wiem, na przykład na ogarnięcie pracowni, mm -hmm. tak żeby mieć pracować. No ja, ja mam tak, że muszę mieć czysto dookoła siebie, bo inaczej się denerwuję. Mm -hmm. E, także no można ten, ten czas wykorzystać na to, żeby na przykład sobie ogarnąć e, pracownię. nie wiem, chcemy zrobić porządek w komputerze, no to wykorzystajmy ten, ten czas że, na to, żeby sprzątnąć komputer, żeby go odkurzyć, e, nie wiem, zmienić jakieś kabelki czy cokolwiek. No dla takiej rzeczy, które jeżeli mamy pracę, zawsze mu przekładamy to na później, e, na później e, no to mamy teraz też e, czas, m, żeby się tym zająć. Mhm. No na przykład nawet wymiana dysków twardych, jeżeli mamy gdzieś tam, kupiliśmy miesiąc temu dyski twarde i wymieni go, jak, jak skończył ten projekt, wymieni go, jak, tak. jak, jak skończy następny projekt, no to teraz mamy właśnie czas, żeby... Tylko przy sposób. tym, przy czym, przy czym w, tej, w tej kwestii właśnie, jak to zacząłeś o tym mówić, pomyślałem dokładnie o jakimś tam bawieniu się w, w bebechach komputera, czy to software'owo, czy hardware'owo, mhm. czy tam to tu to, to, to, to, to trzeba bardzo mocno uważać i przewidzieć, ile tak naprawdę realnie czasu będziemy potrzebowali w razie gdyby się okazało, że nie wiem yy, przy update'cie yy, systemu operacyjnego jednak gdy coś się wykrzaczy, ile nam zajmie postawienie tego wszystkiego z powrotem na nogi, gdy musimy zacząć znaczy, zlecenie, to, to, to tak? to już powiedzmy no są takie software'owo-hardware'owe sprawy, ale no mamy, powiedzmy, możemy sobie przyjąć, że mamy czas, żeby to zrobić. Y -y -y. No to wtedy tak, jak najbardziej. Wtedy jak najbardziej tak. O, jest to jakiś... Yy w jakiś sposób. Choć z tym takim urlopowaniem tutaj też się zastanawiam, czy... Hmm, czy urlopowanie w sytuacji, w której wpadamy w, zaczynamy wpadać w panikę, mówimy tutaj o jakimś bardziej początkującym powiedzmy, czy jest to dobry czas na urlopowanie? Wtedy raczej raczej ciężko jest się odprężyć, bo jednak żyjesz się. w tym stresie. Bo, że... A z drugiej strony odprężenie się może nam pomóc jakiś oswoić się z tym, że, że, że coś tam akurat nie idzie czy, chwilowo. Albo zapomnieć, w ogóle przestać odbierać telefony i za dwa lata się obudzić, że jednak firma nam padła. A za lat, dwa lata się budzić w Bieszczadach z <śmiech> Właśnie tak. No. Running joke. Tak jest. Yy, no, to wiesz co, to tak chyba... Hmm. Chyba trochę no sobie już odpowie, opowiedzieliśmy o tym. To są takie, powiedzmy, no tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Tu nie ma wielkiej filozofii. Sposób. Tu nie ma wielkiej filozofii. Tutaj no, trzeba się wziąć. W sensie, że to też jest takie myślenie, że szukanie pracy to nie jest praca. Tak naprawdę szukanie pracy to jest jak najbardziej praca. Tak samo jak, nie wiem, wystawianie faktur czy e-mailowanie z klientem. W sensie, że to nie jest praca, którą wykonujemy w programie, tylko to jest właśnie ta praca, którą wykonujemy po to, żeby mieć pracę. Czy, czy jakąś, która jest jakąś tam pochodną pracy? Tak? No tak, pracowanie, pracowanie na własny rachunek, no to już też o tym kiedyś mówiliśmy, jest no tak, Często, o tym no często chyba o tym wspominamy, tak naprawdę, no jest. Y... Wtedy nie jesteś tylko motion designerem, tylko jesteś jednocześnie kierowcą, sekretarką, sprzątaczką, księgowym, księgowym i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj to nie jest praca wymierna, ale to jednak jest praca, którą trzeba, e, trzeba wykonać. Wykonać, żeby też mieliśmy, żebyśmy mieli też jakiś komfort dalszej, dalszej pracy. Dokładnie tak. Dobrze. Mhm. To mi się wydaje, że jak już jesteśmy tak przy szukaniu pracy, mhm. to równie dobrze, jeżeli stwierdzamy, możemy mieć taki moment, jak właśnie nie mamy pracy, nie mamy zleceń. A może by tak gdzieś u kogoś popracować, Czyli na etacie, na B2B. Rzucam, rzucam freelancerkę. Rzucam freelancerkę, staję się Mhm. Mm Okej. Okay. No. I w takim momencie co no, trzeba zrobić? Oprócz tego, że no, nawet będąc freelancerem musimy mieć portfolio. Mm -hmm. mm, no, ale super, mamy portfolio i chcemy, szukamy sobie pracy, wszędzie potrzebują takie CV. Czyli curriculum jest... vitae że potrzebują kurikulum Vitae. Vitae. I, i, a tak, przepraszam, przer musimy... przerwę na sekundkę a propos kurikulum Vitae. Ostatnio, o, nie dalej jak, no nie dalej ta... jak w, w niedzielę, niedzielnym m, niedziela to była? Tak, chyba niedziela, niedzielnym popołudniem e, siedziałem sobie w jednym e, z lokali e, tutaj u mnie e, czekaj, czeka, czeka, piwko. Czeka, czeka, tak? Pytanie. Słucham ciebie. Wyszedłeś z domu? Wyszedłem z domu, słuchaj. To była niedziela, i to jedna z niewielu, kiedy wychodziłem Jestem z domu, im... z piwnicy, słuchaj. Jest... Jestem z ciebie dumny. <gry> w każdym razie, e, gdzieś tam e, dosłownie naprzeciwko na tego miejsca, gdzie siedziałem, e, trafiłem właśnie na e, taki szyld. E, Pisany takimi wyklejanymi literkami, kupuje się, wiesz, to jest folia taka, folia, taka samoprzylepna. Oldschoolowy. Tak, tak taki oldschoolowy szyld na chyba różowym wtedy, na różowym tle czy jakimś takim dziwnym. Strona miała końcówkę prv.pl. Eee, już nie pamiętam dokładnie domeny, mam gdzieś zapisaną, bo sobie, bo sobie zapisałem, bo mnie to rozśmieszyło. Mógłbyś zdjęcie zrobić. Eee, I to była firma właśnie, czy firma, nie wiem, no in, firma, instytucja, cholera wie jak to się nazywało właśnie, eee, i to była, eee, że tam właśnie kserowanie eee, i nauka obsługi komputera eee, oraz pisanie CV i tak dalej, i tak dalej, i tam właśnie była cena za CV, eee, to już jak na stronę wszedłem tego, eee, tego, tego serwisu tej firmy, E, e, tak, tego PRV.pl. E, e, cena za CV była coś w okolicach od, od 50 zł w górę, e, ale też było e, wśród, wśród tych usług było tworzenie profili biznesowych na Golden Line i LinkedIn. Cena od 100 zł. To całkiem, pamięci, że nowoczesne. Jeżeli także... na PRV chodziło, to LinkedIn, Golden Line to już nowocześnie. No, ale także, także to mnie zainteresowało. Ale co było, tak jak już wspomniałeś o CV-kach, to mi się to przypomniało, ale co było jeszcze ciekawsze, obok był w tej samej stylistyce kolejny szyld e... Biuro Matrymonialne. Ten sam adres. Również ta prv.pl postawiona strona według tego samego szablonu i tam wpisowe kosztowało 100 zł. Właśnie się zastanawiałem, czy, czy lepiej zapłacić za profil na LinkedInie, czy zapłacić za, za miesiąc w biurze matrymonialnym. Nie zdecydowałem, nadal walczę z myślami, także proszę o sugestie Marcelu hmm. i wszyscy, którzy to, nas słuchają. Zrobimy a teraz na ankietę, wracając... A, to ankietę, no, z, a teraz wracając... Właśnie... zgłosić się do biura matrymonialnego <laughs> bez stworzyć sobie profil na LinkedIn za 100 zł? No, ale w każdym razie naprawdę oldschoolowe szyldy, naprawdę szacun za to, że to jeszcze istnieje. Kontynuujmy o cv -kach. O cv -kach. No to trzeba sobie taką cv stworzyć. I teraz mam pytanie po raz kolejny do Ciebie. Mm -hmm. Mili, czy Ty kiedykolwiek stworzyłeś sobie takie CV i ubiegałeś się o, o pracę? Wiesz co? Tak, tylko, że to było jeszcze w czasach, gdy pracowałem nie w tak jak w tej chwili nie jako motion designer, tylko pracowałem w barze, jako barman. Okej, okay, wtedy nie, wtedy chyba cv nie pisałem. Ale nie, to były prace zupełnie niezwiązane z, z branżą. Mhm. Czyli jakiś tam początek w ogóle, czasy studenckie, czy wczesno, czy późno przedstudenckie. Um, więc, więc, więc yy, zdarzyło się, choć w naszej branży, w naszej branży chyba nie. Poczekaj, czy jest? To... E, nie, przepraszam. Kiedyś wysyłałem cv gdy szukałem, szukać pracy to za dużo powiedziane, ale wymyśliłem sobie, że już zajmowałem się motion designem, że w sumie to jeszcze Motion Freaks nie istniał, że w sumie mógłbym, mógłbym popracować w firmie, która robi, robi kursy. To była jedna z firm, która już w tej chwili od wielu lat nie, istnie, nie istnieje albo przynajmniej takie wrażenie sprawia, bo jedne treści, jakie tam na tej stronie, bo strona do dziś istnieje, mhm. są, są sprzed ładnych kilku lat. No i tam no, tak wtedy zapytam tylko czy to jest kurs, który firma, której, której kurs dostałem kiedyś? Od ciebie? W ciebie? Wiesz co, nie pamiętam. My, myśmy wtedy jako wygrana? My, nie, myśmy wtedy, myśmy wtedy dostawali chyba od dwóch lub trzech firm i z jedną z tych firm była, nie wiem czy, nie wiem czy ty akurat z tej firmy dostałeś, ale nieważne. Nie wnikajmy, nie wymieniajmy nazw. W każdym razie słucham? Dobrze, dobrze. W każdym razie tak, to to była taka związana z branżą czas kiedy jedyną cv wysłałem. Przepraszam. I raz, i ten nazwę mogłem wymienić, ponieważ jest to firma, która istnieje, jest dużą firmą. I raz cv również wysłałem odpowiadając na ogłoszenie do lokalnej telewizji poznańskiej. No, jako motion designer. Wtedy ciekawostką, wtedy ciekawostką było to, że szedłem tam jako motion designer. Szedłem jako człowiek do robienia lower thirdów, do animacji i tak dalej. Jako animator powiedzmy. Jako animator, tak ogólnie rzecz ujmując. Co ciekawe, zażyczyli sobie, wysłałem im cv wysłałem im portfolio, zażyczyli sobie portfolio na papierze. I to nie jest żart. No, e, poczekaj, to też mi się... Coś więc więc, więc musiałem po prostu sobie. to wydrukować, w ogóle ładny papier, zrobiłem świetny, znaczy świetny, wydawało mi się, że świetny, no całkiem przyzwoity, tak to ujmijmy, nie zajmuje się DTP, więc... Świecił się, e, przyzwoitym, to okay. przyzwoicie to wszystko złożyłem, wydruk i tak dalej, screeny, linki, bla bla bla, no a człowiek, z którym, e, który przeprowadzał ze mną rozmowę, obejrzał to, a to... A to wie pan co, to jest to, co pan ma w portfolio. Ja mówię, no, no tak, no, no, to są animacje, które są w portfolio. No ja, czego się pan spodziewał na papierze, jeśli ja jestem tu człowiekiem od animacji, tak? No tak, tak, tak, tak, tak. No w każdym, w każdym razie rozeszły się nasze drogi po drugim spotkaniu, gdy, gdy doszło do kwestii finansowych. Eee... No, ale to tak, to, to są w sumie, tak jak ta nie zapytałeś, tak mi przy, przy, przypomniałem się, to są dwie sytuacje, w których, w których wysyłałem CV-kę w jakiś tam sposób w miejsca związane z naszą branżą, a tak poza tym to nie. E, e, dobrze, to mhm. ja akurat wtedy nie składałem CV-ki, znajoma, znaczy kuzynka mojego znajomego mhm. odezwała się do mnie, e, też tutaj powiedzmy e, instytucja działająca na terenie Kalisza, mhm też mnie zaprosili na rozmowę o pracę, ja tak sobie ładnie przyszedłem, bez niczego tak naprawdę. Mm -hmm. e, usiadłem sobie tam z nimi rozmawiam, oni się pytają, czy mam portfolio. Mówię, no oczywiście, mam portfolio, włączmy monitor, bo widziałem, że komputer był odpalony. Wejdę, Wejdziemy na stronę na Vimeo i jeszcze wtedy nie miałem takiego portfolio na stronie internetowej, ani na Behance'a jeszcze wtedy chyba nie było, albo mm -hmm. był e, dla wybranych, mm, czy nie nie, obsługi, nie, obsługiwał, no, nie obsługiwał animacji, czy tam wideo, nie szło o Miałem wtedy swoje portfolio na wideo, na Vimeo, miałem wszystko ładnie pogrupowane i tak dalej. I, i, I mówię do nich, odpalmy tutaj monitor, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I takie pytanie, a to nie ma pan tego na płycie? A ja mówię, no nie mam, no wszystko teraz w internecie się odbywa. I, na, i, i w odpowiedzi na to usłyszałem mniej więcej coś takiego, my jesteśmy telewizją internetową poważną i nie mamy czasu do oglądania jakichś filmików w internecie. To ja tak siedzę, patrzę, mówię dobrze to doniosę tą płytę tam. Jeszcze chwilę porozmawialiśmy i mm -hmm. ja sobie wyszedłem. No oczywiście płyty nigdy nie, nie doniosłem, mm -hmm. bo nie, mi, mi było trudno poważnie traktować e, kogoś, kto mówi, że jest telewizją internetową, a nie ma czasu, żeby obejrzeć e, filmik w internecie pracownika. E, portfolio w internecie, mm -hmm. tylko trzeba to przynieść na płycie. Okay. Podejrzewam że ta płyta by zginęła po, po 15 minutach mm -hmm. i, i nie wiem. Trzeba miałbym następną przynosić. Okay. No teraz oczywiście wyolbrzymiam no, ale no, trudno mi w tej chwili na początku trudno mi było zach zachować powagę a potem trudno mi było zrozumieć tak rozumowania e, tamtych <laughs> ludzi także no, okay. nie, nie, nie zdecydowałem się na dalszą na kontynuację współpracy i, i chyba myślę że dobrze zrobiłem. Myślę, tak. myślę że tak myślę tak jest że ja, ja kwestii tej telewizji lokalnej też myślę, że Myślę, że dobrą decyzję podjąłem, bo jeszcze musiałbym animację wydrukować na papierze w 25 klatkach. No ale ja, ja teraz zastanawiam się zastanawiałem, czy to klatka po klatce drukowa. Ale słuchaj, ja miałem właśnie też taki dylemat tam, i tam były ze dwie animacje tak właśnie prze, wiesz, jakby rzucone. Tam, może nie slideshow, ale taki taki taki, e, e, Potem taka, taki, taki storyboard podfolio, ze screenów. Podfolio, tak? taki 500 albo 1000 stron. Tak <śmiech> Dokładnie. Niech pan sobie to przewraca. <śmiech> jeszcze ten, taki magnetofonik z boku, żeby dźwięk był. <śmiech> ale wiesz co, szczerze? Jeśli by mi zależało na tej pracy, znaczy to, to, to, to, to, to, to nie wiem chyba bym zrobił coś takiego po prostu, żeby nie wiem, żeby mnie zapamiętali, ale po prostu. Nie, wiesz, co? wiesz co, mogłeś to zrobić i po prostu nagrać. Tak, I potem one to by było jako mem takie <śmiech> wideo opuszczać w internecie. Ale to dokładnie. Wiesz, to... Typu, typu to te filmy takie mhm. z, z Manem z Longo, <śmiech> z większym Longo. Ale to dokładnie to samo mogłeś ty zrobić, też mogłeś nagrać tę wypowiedź o tym, że jesteśmy poważną telewizją internetową, chcemy na płycie, nie będziemy filmików w internetach oglądać, ale wiesz co, tak mi się przypomniało i to, był, to jest sytuacja, tylko powiem tak, jeśli to jest fake, to proszę, żeby, mi, żeby mnie naprostować, bo ja gdy zobaczyłem to pierwszy raz, myślałem, że to jest fake, O, potem dotarłem gdzieś tam do, do źródeł. To nie był fake, ale nie jestem w stanie teraz przytoczyć precyzyjnie. W każdym razie y, polskie ministerstwo, nie pamiętam, które to z ministerstw, to było sprzed kilku tak. tygodni informacja. To nie jest, to nie, to nie, jest jest to nie jest fake. Z tego co mi się udało też sam ustalić, bo śledziłem przez jakiś okay. czas. Okej, mówisz prostu... o mówisz o tym o tym konkursie na mema. Tak, o, na, na mema, który trzeba Tak, dalej, Co jest ciekawe. Mema do internetu. Tak, mema internetowego na temat właśnie fake newsów chyba dokładnie to o to chodziło. Ministerstwo konkurs ministerialny, rozpisany, wiecie, nagroda i tak dalej i tak dalej. E jeszcze raz powtórzę. Konkurs na stworzenie mema dotyczącego fake newsów, mema internetowego na temat stworzenia, na temat fake newsów w internecie, ale zgłoszenia należało, należy, nie wiem, może konkurs jeszcze pewnie trwa, należy przysłać na płycie pocztą, taką wiecie, tradycyjną, polską najlepiej, bo in posta może i by nie przyjęli. Także słuchajcie, to co Marcel opowiada sprzed kilku lat, ja sprzed jeszcze wcześniejszych kilku lat, no, ja ci powiem, że to jest, wiesz, tak okolice 2009-2010 roku. No to w moim przypadku też to były gdzieś tak te okolice, właśnie jakieś ósmy, dziewiąty. 9, może ciutkę gdzieś tak wcześniej. No, ale więc w każdym razie, jak widzicie w niektórych ministerstwach niektórych krajów zachodniej Europy nadal takie zasady są, że trzeba na płycie... Ja powiem szczerze, nawet gdybym chciał, znaczy nie myślałem, nawet nie sprawdzałem, jakie są warunki konkursu, ale nawet gdybym chciał wziąć udział w tym konkursie, ja w tej chwili musiałbym gdzieś w piwnicy szukać napędu cd rom żeby podłączyć go do komputera i żeby móc wypalić płytę. Bo ja od dobrych... nie wiem ilu. 6 lat, 5 lat. Więcej może nie używam sidromu w ogóle. Nie wiem czy ty używasz. No, powiem jeszcze, że też yy, że jakiś czas temu w poprzednim komputerze, który miałem, mhm. nie w tym, co o którym ostatnio opowiadałem, mhm. to zainstalowałem CD-ROM tylko dlatego, że w CD Action była jakaś gra. Chciałem ją zainstalować, ona była nas na DVD. Tak to ten CD-ROM nie był mi absolutnie potrzebny. No. no, To też mi się wydaje, że świadczy jakoś o dzisiejszych ludziach w urzędach. Mhm. że W sensie, że gdzieś może słyszę, może ktoś wpadł, jakiś młodszy pracownik, bardziej ogarnięty współcześnie. Na pomysł stworzenia tego mema i gdzieś tam na tej uh -huh. drabince decyzyjnej e, po prostu pad padła taka, a nie inna propozycja, żeby to wysyłać pocztą polską na DVD. To i tak dobrze, że jednak ktoś wyżej, ktoś starej daty, nie wiem, nie, nie kazał tego uh -huh. nie wiem, wy, wy, wy, wypalić na 5, na na, na, na, na 5,25 no, czy... albo 8, albo 3,5. Albo ośmiocalówce jeszcze, tej wielkiej. No, także... Wiesz, można, można było zrobić wiesz, wy wydru wydruk tym chodem na, na, na drukarce i to wysłać. No. Także, jak widać, takie pomysły, takie pomysły nadal krążą w głowach niektórych ludzi. Ale wracając, to no, było twoje pytanie, czy bo znowu bo w dygresję poszliśmy. Yy, twoje pytanie brzmiało, czy, czy jakieś CV-ki wysyłałem? No, odpowiedziałem ci na to pytanie. Czekam na ciąg dalszy, bo jak rozumiem, miał być jakiś ciąg dalszy. O CV-kach no, mówiliśmy. O CV no tak. I teraz pytanie. No. My też jesteśmy motion designerami, uh -huh. czy takimi osobami kreatywnymi i pytanie, jak według Ciebie takie CV powinno wyglądać? Czy powinniśmy popłynąć w taką kreatywność, zrobić takie bardziej kolorowe, wypasione CV, czy, czy po prostu biała kartka z czystą i klarowną informacją? Znaczy powiem tak. Y... Na pewno nie kolorowe, bo kolorowe mi się kojarzy z jakimiś no nie wiem, ko jeśli ktoś mówi kolorowe CV, to mi się kojarzy z Comic my... Sansem i, i tego typu zabiegami znaczy, i Gliterem tak, i, i, no, i, i jakimś brokatem. No mi chodzi o takie bardziej kreatywne Tak, tak, tak, no to nie, tu, tu, tu, tu, tu jeśli chodzi o to, to wydaje, wydaje mi się, że tak jak mówisz, że jesteśmy osobami kre kreatywnymi, ja bym dodał, że no, czasami bywamy osobami kreatywnymi, ale jednak yy, to, to, to, to, to gdzie jakby startujemy, moim zdaniem przydałoby się, żeby to było graficznie jakoś ciekawie opracowane, bo, bo, no, bo jednak... Pytanie, mhm. no właśnie, czy idziemy w stronę, powinniśmy iść w stronę kreatywności, czy powinniśmy iść w stronę klarowności, jednocześnie tam jakiś estetykę zachowując, w sensie, żeby to też nie była biała kartka, i po prostu napisane arialem nasze doświadczenie zawodowe, i edukacja, i zainteresowanie, mhm. tylko czy to powinno być, nie wiem, Pasek w innym kolorze po lewej stronie, mm -hmm. gdzie są dane na nasze dane, tam imię, nazwisko, data urodzenia, telefony, e-maile i inne rzeczy. I po prawej stronie pogrupowane, e, pogrupowane informacje, reszta informacji, tak jak przed chwilą mówiłem, doświadczenie zawodowe, edukacja i tak dalej. Czy powinniśmy właśnie, nie wiem, to jakoś i dodać jakąś ilustrację? E, jakoś fajnie to właśnie podzielić, e, niekoniecznie w taki prosty sposób, tylko nie wiem, uh -huh. jakimiś kropkami dodać jakieś, e, e, e, e, ale mi z głowy teraz wyleciał, e, jakieś e, na przykład jakieś informacje powinny być w Apple'ach, uh -huh. czy w ogóle już e, kosmicznie polecieć, nie wiem, zrobić CV w, e, w formie layoutu After Effectsa. I, mm -hmm. i, i tam sobie, nie wiem, na, jako warstwy zrobić naszą edukację w, w, w, tym, w menu projektu, sobie mm -hmm. wrzucić dane na nasz temat, e, potem w podglądzie projektu nasze zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, jeśli chodzi o to, to na pewno nasze CV powinno być bardziej kreatywne niż Ariala, dlatego w swoich CV zawsze używałem Times New Romana, e, to taki A, sucharek. E, ale tak zupełnie serio, wiesz co... To, to poczekaj, czekaj, ja ci zabiję, ja użyłem Georgie. <laughs> Dobra. E... Okay. Jak szaleć, to szaleć. Jak szaleć, to szaleć. Comic Sans. E... O czym to ja mówię? Aha, już wiem. E... Znaczy, to wszystko myślę, że zależy od y... tego jakby kim jesteśmy, bo mm -hmm. też jakby są typy osób, nie wiem, jakby ja bym to podzielił tak teraz na szybko, bo to, to w tej chwili szyję, szyję, e, szyję na żywo, więc jeśli, jeśli pójdę w jakieś stereotypy, przepraszam, e, m, są osoby, które są bardziej zadaniowcami, są są nie wiem, są, są idealnymi pracownikami do, nie wiem, do, do, do szparowania zdjęć. To, I to nie jest jakiś zarzut, tak? Tylko nie, nie wiem, czy o, wiesz, o co mi chodzi, tak? E, czyli osobami, które, no nie to, że są mniej kreatywne, ale jakby są Podzieliłbym to bardziej, nie wiem. To znaczy, humaniści i dos, ścisłowcy, dos, tak? O tak no, bym to nie podzielił. Ja do, dostać jakieś coś do zrobienia i to Ta. zrobić. A nie na przykład, ktoś mi mówi wymyśl reklamy oni wymyślają. Reklamę. Hmm. Znaczy nie, czyli hu, znaczy ja bym to podzielił takim stereotypowym sznytem no, humaniści, jak i, mamy dzielić, to humaniści i humaniści i ścisłowcy, tak? No i tacy ścisłowcy, no to oczywiście. Ładne, schludne, przede wszystkim czytelne. No i tak jak mówię, ładne, schludne w tej, tej, tej, tej, tej, tej, w tym, w tej formie właśnie graficznej. Y a jeśli ktoś jest bardziej właśnie, bardziej kreatywny, bardziej właśnie jest humanistą, to jest bardzo koślawe w ogóle porównanie w naszej branży, ale dobra, no to niech idzie właśnie w taką kreatywność, o której powiedziałeś. Layout Photoshopa, After Effectsa, czy nie wiem... Yy... Tak jak Gdzie kiedyś tam byłbyt. projekty kreatywnych wizytówek, tam nie wiem, kurczę, ktoś, kto zajmuje się, nie wiem, ogrodnictwem, to, to, to, to, to wizy... wizytówka właśnie w formie liścia, czy na liściu i tak dalej, i tak dalej, no, takie wiecie. Znaczy oczywiście, to, to, to, to, żeby, żeby to też nie pójść, nie pójść w jakieś takie, w jakiś taki sznyt... Ekstremum. E, znaczy nawet nie, nie, ekstremum, tylko nie, żeby nie pójść też za bardzo w taki, w taki sznyt kiczu, że robimy, e, robimy logo na przykład e, e, kafejki e, i robimy po prostu... E, kubek y, kawy i z dymu układa się tam nazwa kafę filiżanka, tak? No bo to jest takie, wiecie, Ej, no takie prześmie już... mocno, tak? Poczekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Tak. Aplikujesz na stanowisko jako barista i przynosisz kubek z kawą. Jak wypiję kawę, to dopiero na, no, na dole widać twoje CV. <gry> Okej, okay, no ale widzisz, ale to już jest bardziej. Podejrzewam, że ktoś na takie coś mm -hmm. pał. Ale widzisz, to, już, pala, to pala. już jest bardziej, to już jest ciekawsze, tak? To nie jest to, to, mm -hmm. nie jest to takie przysłowiowe kafe filiżanka, yy, czyli takie przaśne, tylko jest to, jest to bardziej kreatywne. Więc tutaj myślę, że to zależy od człowieka, jakie to, CV, yy, jakie to CV powinno być. Na pewno powinno być graficznie ładne i na pewno powinno być czytelne, nawet jeśli jest kreatywne. O tak, tak bym to... Tak byłą to ujął. Na pewno nie, nie nie może to być biała kartka, kilka linii i, i tekst. Tak uważam. I to teraz przy, przywołując właśnie po raz kolejny wspomnienie z, z forum After Effects.pl. Mhm. Tam często ludzie wrzucali jako oceny animacji do oceny swoje kreatywne CV w postaci wideo. Mhm. Jak ty byś się do tego odniósł? Bo ja mam jakieś swoje zdanie, które pewnie zaraz e, wypowiem, ale jak ty znajdujesz takie rzeczy? Znaczy, jeśli mówimy o... Jeśli mówimy o CV w formie animacji czy, czy wideo. Znaczy, jeśli mówimy o tak zwanych kreatywnych CV... W, w, w, poczekaj, tak. wrzuć tylko y, obraz mhm. Tak, tak, tak. E, jeśli mówimy o kreatywnym CV, w takim, to był taki, był taki przez pewien moment taki sznyt, jak w internetowe wideo zaczęło się upowszechniać, gdzie to internetowe CV to był po prostu gadający człowiek, takie to mi trochę filmy matrymonialne przypominało, z takich filmów amerykańskich, my, jak na Czekaj, tak Proponuję odezwać się teraz do agencji PRVP, podsunąć im do tego biura matry matrymonialnego, że mogą robić wizytówki wideo. I podrzucić im swoją wizytówkę, że, w taką, I, ten, i, słuchaj, żeby... Słuchaj, ja słuchaj, wam to zrobię. Mam do, to właśnie o to mi chodziło, że, wiesz, ja tutaj mogę, wiesz, pomóżą wskrycenić. I widzisz, ten, i, ten. i to jest dowód na to, że warto wychodzić do ludzi na zewnątrz. To jest networking, słuchaj, widział. A, a, a. To już jest wyższy level. To jest już wyższy, taki meta level networkingu. Dobra. A wracając. Wiesz, co, I to mi się przede wszystkim, te, te, te, te właśnie wideo wizytówki kojarzą mi się z czymś właśnie takim. Czyli gadająca głowa, mniej lub bardziej w mniej, w mniej lub bardziej ciekawym ujęciu. I jakoś to do mnie nigdy nie przemawiało, tak? Wizytówka, znaczy, cv w formie animacji. Powiem szczerze, nigdy chyba nie widziałem dobrej cv w formie animacji i nie wiem, czy do końca to do mnie przemawia, bo jeśli już mam coś w formie wideo dawać, jeśli jestem w naszym przypadku mocnym designerem, no to po to mam portfolio. Wykonane prace, w ciekawy znaczy, sposób złożone. Wiesz, to może być właśnie jako projekt osobisty w, w, gdzieś w portfolio. Chociaż też mi się wydaje, że ludzie, którzy mają mm, takie właśnie wideo CV w mhm. swoim portfolio, no to się kojarzą też z osobami początkującymi. Mhm. Tak. E, to jest jedna sprawa, po drugie no, pani w HR-ach, nie, nie oszukujmy się no, pani w hr naprawdę nie ma czasu oglądać filmików w internecie e, bo, bo jacyś kreatywni dopiero oglądają, mm, mhm. oglądają e, nasze, nasze, nasze portfolio e, a pani w HR-ach no, zazwyczaj musi zweryfikować te nasze umiejętności, które mamy na papierze także podejrzewam, że jakby pani czy pan w tych HR-ach, o, o których mówię cały czas HR-ach HR jeżeli ma coś zrobić, no to na sobie nie... Taką osobę, która ma CV w formie wideo, no to skre skreśli prawdopodobnie na pierwszym miejscu, nie wiem. Zgadza się. się przepraszam, druga sprawa, druga sprawa, no jakby... Jak podać takie CV? Co, wysyłasz, po prostu, wysyłasz link y, me, w mailu, po prostu, dzień dobry, to jest moje CV, klik, klik w link i otwiera się film na YouTubie, czy rozumiesz? No wiesz, przychodzisz no, wysyłasz, wysyłasz PDF-a, na którym tylko jest jeden dokładnie, link. Dokładnie, ot, otrzymujesz PDF-a, na którym jest link, albo nie wiem, no idziesz do agencji i co mówisz im, w, w, ludzie, w, za przeproszeniem, kliknij, w, w, kliknij tu i ja sobie posiedzę, wy sobie pooglądajcie, wiesz, jakby, no niekoniecznie. Nie przemawia do mnie ten, ten sposób prezentacji. To też mi się wydaje, że jednak gdzieś tam jest to, że, że, że jak ma być dyskusja na, na jakiś temat e, przyjęcia nowego pracownika, to i tak e, siada zespół nad, nad cv gdzieś tam wydrukowanymi mhm. i po prostu jest kubka do odrzucenia, kubka może i kubka tych najprawdopodobniej przyjmiemy. Mhm. W sensie, że tak fizycznie, jeżeli. Jest, fizycznie... jest, jest, jest jeszcze kupka yy, kolega, kolega beka, ple, tak? prezesa, wnuczek, jak wiceprezeski i tak dalej. O ty już widzę, że to jest <laughs> Nie, nie, nie. No tak, no. powiedzmy, podejdź, podejdźmy do tego w miarę. W miarę Poza miarę... realiami Rzeczpospolitej. rzecz Arbitr... Arbitralnie. No. <laughs> znaczy. Obiektywnie. Obiektywnie, tak. Właśnie tak. Arbitralnie e, także... tak słuchałem, czy czekałem do czego zmierzasz, ale dobra. Okay. E, o to mi chodzi, po mnie, mm. e, W każdym razie, no, w miarę obiektywnie do tego podejdźmy. No, gdzieś tam mi się wydaje, że te spotkania się odbywają face to face. E, siada jakaś tam grupa kreatywna plus HR-owiec, mm -hmm. ewentualnie jakiś e, dyrektor e, i, i po prostu oni siedzą nad tym, debatują w wersji live. Także to CV w tym momencie jest w jakiś sposób wydrukowany. No Myś, najczęściej, i najczęściej... Używają już... papier, mhm. no tak. dlatego też że dobrze, żeby to CV mi się wydaje już z takich porad, żeby miało jedną stronę, no mhm. chyba, że naprawdę pracowaliśmy w milionie miejsc, ale też mi się wydaje, że wtedy warto wybrać e, najlepsze i po prostu je przedstawić tym CV. O, wiesz co? A, tak, mhm. że, tak, żeby, z, żeby, żeby e, zmieścić się na tej jednej stronie, no bo to z jedna strona to zawsze nie, nie są dwie lub trzy. Mhm. E, te, pamiętam, kiedyś miałem takie CV też na dwie strony, bo jak... Na samym początku jak pierwsze CV, gdzie składałem do pracy, no to przyszedłem na tą rozmowę o pracę, facet to CV mi rzucił przed nos całe wymiętelone, gdzieś jedna kartka mu poleciała w prawo, druga w lewo, yy, także widziałem jak to, jak to mhm. wygląda na żywo i no nie oszukujmy się, mm, to też jest wygodniejsze dla osób, które, które, które tam gdzieś nas oceniają. Mm -hmm, zgadza się. Wiesz co jeszcze, jeśli jak już powiedziałeś o tej, o tej syntetyczności, czy, czy, ty, czy, czy tego CV do jednej czy dwóch kartek, no tutaj bym jakoś, znaczy, jeśli funkcjonujemy w, jakby w realiach komputera, czyli PDF-y, czy. czy uh -huh czy linki, to, to może być to dłuższe, tak? Jeśli, jeśli to ma być drukowane, a najczęściej, tak jak powiedziałeś, jest drukowane przez, potem przez HR, czy, czy, czy ludzi, którzy podejmują decyzję, to jednak niech to będzie dość krótkie. I tu ważna rzecz jest, o czym powiedziałeś, że jakby, czy, nie, czy nie musimy wymieniać wszystkich rzeczy, kto, znaczy wszystkich firm, z którymi współpracowaliśmy, czy w których znaczy... pracowaliśmy, to jakby, mhm. wiesz co, to jest... Nie oszukujmy się, jest niewiele osób, które w naszej branży, czy zresztą w jakiejkolwiek branży, które, no nie wiem, ich pierwszą pracą już było robienie animacji w agencji XY, tak? Mhm. E, I całe, całe swoje życie pracowali tylko, tylko w tej branży, to robili. No ja sobie na przykład spotykałem się z takimi cv gdy raz czy drugi szukałem, szukałem pracowników, że no, no, no nie interesuje mnie to, że ktoś pracował w barze XYZ albo w warzywni jak u babci Lusia. Dokładnie, i wykładał towar na półkach w markecie XY w wakacje 2009, tak? Jakby też... Okej, okay, jeśli szukasz pracy jako logistyk na magazynie, super. Wrzuć informację o tym, że rozkładałeś towar na półkach, to znaczy jesteś w stanie czytać etykiety i wiesz co gdzie położyć, to jest przydatna informacja, ale jeśli jesteś motion designerem, no raczej średnio przydatna jest to informacja, więc tutaj e, w tym kontekście powinniśmy też ograniczać, że jakby pisać rzeczy, które są związane mniej lub bardziej bezpośrednio, ale jednak związane z, z branżą, do której, do której jakby startujemy i aplikujemy, tak? Nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy się ze mną zgadzasz. Tak, tak, znaczy, no też, bo wiadomo, są ludzie z większym i, i, i z mniejszym stażem. No podejrzewam, że ci, którzy mają dłuższy staż e, i jakichś doświadczeń w branży, to po prostu sobie wrzucą kilka ostatnich miejsc pracy, mhm. gdzie, gdzie, gdzie pracowali, miejsc pracy, gdzie pracowali, e, miejsc pracy i, i będzie zrozumiałe, no, że ci ludzie mają doświadczenie, mhm. mają portfolio do i pracowali. No to też, nie wiem, jak wcześniej pracowali jako przedstawiciel handlowy, no to nie ma sensu na stanowisko, nie wiem, Animatora 3D wrzucać info, że się pracowało jako przedstawiciel handlowy, mm -hmm, chyba że mm -hmm. było szefem przedstawicieli handlowych i się startuje na jakiegoś menedżera zespołu, albo, mm -hmm, albo albo coś takiego. No, co, tak jak mówię. No, to, to powtarzam w sumie teraz to, co Ty, ty powiedzieli. No. Dobierzmy też to CV pod to, co, co chcemy robić. I jakoś też. Skracajmy tak, żeby było jak najwięcej informacji, jak najkonkretniejszych. Uh -huh. I teraz, y, słuchaj, i teraz, teraz... Bo to też uh -huh. w tym momencie też, no, nie wiem, czy to jest oszu oszukiwanie, tak, uh -huh. e, czy, czy nie, no, wtedy też wychodzimy na konkretnego człowieka. Robiliśmy to i to w tym miejscu i w tym miejscu mamy takie i takie wykształcenie, interesuje nas to i to, uh -huh. Koniec dodatkową umiejętność mamy takie i takie, koniec i kropka. mhm. Uh -huh. uh -huh. Znaczy, wiesz co? Nie, to, to się. To, tu, tu, jakby, tu, tu ważną, znaczy, tej, idąc dalej tropem tej, tej syntetyczności cefalki, myślę, że ważne jest to, o czym zaczęli, od czego zaczęliśmy, czyli to, żeby ta cefalka jednak była schludna, czytelna, ale też jednak, mimo wszystko, trochę kreatywna. Konkretnie. Kreatywna, taka wiesz, w, w, w, w kontekście no, dobrego opracowania graficznego, żeby ona jednak się lekko wyróżniała, wyróżniała. tak? Żeby, żeby jakby po zerknięciu na cefalkę było wiadomo, że, że, że jest to w miarę ciekawe, bo jakby no to jest: no ludzie kupują wszyscy ludzie. Nieważne jak, jak dobrym HR-owcem jesteś, w jak du, dużej korpo. Kupują oczami, tak? I jeśli więc. No to jest pierwsze wrażenie, jeżeli tak. wiesz, no, coś wygląda, wow, albo tak przynajmniej, wow. to jest może nie wow, ale. No to jest fajne, to jest, no. jest chludne, tu są fajnie kolory dobrane, fajne, fajny font i tak dalej. Czy znaczy ogólnie ja bierze, to ładnie, wygląda. Że to. ładnie wygląda, koniec. Ładnie wygląda, to gdzieś tam jakaś może jak literówkę gdzieś trzeba sprawdzać. Ja dzisiaj sprawdzałem chyba z 50 razy, zanim wysłałem CV. <grym> eee, no trzeba sprawdzać, eee, a druga sprawa, no, może gdzieś tam jakaś literówka, jak ktoś przymknie oko, no mogło się zdarzyć, <grym> chociaż mówię, lepiej sprawdzić. Eee, może gdzieś to coś tak. No w każdym razie fajnie jakbyśmy zostali zapamiętani w jakikolwiek sposób. Mm -hmm. No też jak wyślemy, nie wiem, listownie swoje CV, no to też nie wysyłamy e, pomiętej kartki i całej pognięcionej. Chyba, że to ma jakiś też tam, nie wiem jakiś stary papirus, albo chcemy, żeby nasze, nasze portfolio celowe wyglądały jako śmieć. no to tak. E, no no musi to zwracać jak najbardziej uwagę. Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy, zwracać uwagę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W pozytywnym tak? tego słowa na znaczeniu, tak. No. I teraz też, bo często, tak jak mówiłem, jednym z pól, które mhm. tam się znajdują na CV, są zainteresowania. Okay. I to jest coś, o, którym, o czym ja parę razy już czytałem w różnych artykułach, że no, dużo ludzi pisze podróże i książki. No, muzyka, muzyka i filmy. Mhm. No, I zawsze. Radę, którą słyszałem zawsze: e, zawsze piszmy konkretnie, jakie filmy nas interesują. Podróże, może jakiejś części świata, mhm. jak, jakie podróże, czy backpacking, czy nie wiem, podróże, krajoznawcze, e, wycieczki objazdowe, podróże. Czy oli ja, in, inclusive za, do Bułgarii, seriali, czy oli czy inclusive do Egiptu i Bułgarii. Mhm. Piszmy też, myślę, że jak najwięcej konkretów e, mhm. przekazujmy. I, I też nie, i druga, druga taka rada, którą wyczytałem, no to jest. E, piszmy prawdę. Mhm. E, czyli w sensie, że nie wiem. E, wymy, wymyślimy sobie jakieś tam hardkorowe nietypowe hobby. Mhm. Hobby. E, jak mówił Andrzej Strzelwa. Hobby. Mhm. E, wymyślimy sobie jakieś hardcore, nietypowe, e, nietypowe hobby i okazuje się, że rekruter albo ktoś z zespołu akurat ma to hobby i nas zapyta o jakieś szczegóły. będziemy mówić, znaczy wiesz co, tak, tak teraz mi na szybko przyszedł przykład, nie wiem czy on jest, jakby, czy on jest w ogóle mhm. realny, ale tak, taka zwykła rzecz, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, właśnie chcesz jako motion designer do, do, stu, do, do, do, jakiejś, do jakiejś agencji, do jakiejś studia pracy, szukasz? Kiedyś tam może coś próbowałeś, ale no poza dwoma akordami jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś szlagieru nie, nie, wie, nie wiesz co w ogóle do czego i w którą stronę się trzyma gitarę, ale no piszesz umiejętność gry na gitarze, tak? Jak gdybym był rekruterem... I potrafił grać. I potrafił na grać na gitarze. A może miał w biurze gitarę? Jeśli ja jestem jakimś fanbojem, kurczę, mam gitarę, tak? Bo jest to możliwe, tak? Albo, albo, no albo jesteś na etapie rozmawiać z prezesem. agencje, kreatywne, podejrzewam, że tam gitara by się znała. Dokładnie znalazła tak. W, Dokładnie tak. I wtedy. I wtedy... Nie, nie, gitara, nie gitara to ukulele. To ukulele. E, no, więc. I wtedy, gdybym był rekruterem, jedna z pierwszych rzeczy, którą, o którą bym zapytał, dobra, ok super. Weź coś zagraj, człowieku. Coś swojego, coś z głowy, coś... A, a, a, ty, a ty bierzesz i Through the Fire Flames Dragon Fire. No, właśnie. E... No, więc, więc tutaj... więc i, i, I to jest jakby bardzo prawdopodobnie. Albo nawet już abstrahując od tego, że rekruter chce się. Przer... Dragon Fire, przepraszam, że ci przerywam. Dobra. Fon... pa. E... Albo nawet sytuacja, że... No... To nie to, że rekru... Rekru... Rekru... rekruter chce sprawdzić, tylko, wiesz co, słuchaj, ty potrafisz grać na gitarze? Weź coś zagraj, wiesz co, bo, bo, bo w sumie często potrzebujemy jakichś takich, nie wiem, współpracujemy z firmą XY, która takie gitarowe plumkanie zawsze w backgroundy potrzebuje, tak? Po co mamy płacić? Będziemy no tobie to płacić to jest... za nie, No, że to już no taki dobra, taki idę, idę trochę, do, trochę daleko płynę. No ale jakby za, za bardzo popłynę, ale no nie, no wiesz, współpracujemy z firmą XY, Y, która produkuje gitary, fajnie by było, jakbyś się na tym znała. Mm -hmm. No, no, no. no bo, znaczy, właśnie o to chodzi. To pisanie prawdy, tak? Że jakby czasem nawet taka w sumie rzecz, no dobra, no w sumie, po cholerę mi będzie granie na gitarze w, w pracy z Afterem, tak? Czy, czy w pracy w ogóle z ruchomą grafiką, no ale jednak, jeśli już to wpisałeś, możesz zostać być, zostać z tego odpytanym, bo tak jak mówiliśmy, zainteresowania rekrutera, czy, czy po prostu chęć sprawdzenia cię, czy naprawdę napisałeś prawdę w, tym, w tej CV-ce, więc piszmy prawdę, mówiąc krótko. Gorzej jest, jeśli ktoś się niczym nie interesuje i nic też, nie potrafi. No, w sensie tak i tak mówię. piszmy konkretnie i pi piszmy prawdę, tak? mm -hmm. Albo nie piszmy nic, jeśli nie potrafimy nic. I teraz m, kolejna taka <głos> sprawa, bo, bo tutaj się akurat z podzielonymi zdaniami na ten temat no. e, spotkałem, często w, w tych portfoliach grafików, e, kreatywnych portfoliach e, pisze się jakieś, do, czy graficznie przedstawia jakieś procenty mhm. e, przy oprogramowaniu lub umiejętnościach, które mamy. Mhm. No tutaj są zdania podzielone. Ja też powiem szczerze, że, że, że jednak bym wolał jak gdybym był na miejscu rekrutera, wolałbym żeby ktoś mi napisał na ile procent mhm. się czuje dobrze w After Effects niż nie napisał. W sensie, że okay, ten człowiek czuje się na 50% może być midem, ten człowiek ma 30-20% nadaje się na juniora i tak dalej. Mhm. Wiadomo, że to i tak zostanie zweryfikowane gdzieś tam w czasie pracy, ale już, już daje osobie zatrudniającej plus minus pogląd na to z kim ma do czynienia. To jeżeli, jeżeli też nie naszymnaliśmy, że znamy After Effects na 120%, a nauczyliśmy się go tak naprawdę, że usiedliśmy do After, Effecta, After Effects ee, z 2 miesiące temu, tak? Mm. No, wiesz co, ja z dwóch przyczyn uważam, że dobrym pomysłem jest wrzucanie software'u czy hardware'u, zależy jakby i poziomu jakby umiejętności obsługi. To, oczywiście zawsze to jest dość subiektywne, tak, bo ciężko jest jednoznacznie określić. Jedni będą zaniżać sobie, inni będą sobie podwyższać, ale tak jak powiedziałeś, to zostanie zweryfikowane. Ale nie, procentowe... Procentowe pokazanie, znaczy procentowe podanie tego, w jakim stopniu zna się dany program, jest po pierwsze dobre, bo jest jakąś całkiem konkretną informacją. Może jakąś tam przekłamaną lekko, ale jakąś konkretną informacją. Druga sprawa, no. Możliwość pokazania tych procentów w jakiś ciekawy, graficzny sposób no, upiększa nam i, i robi nasze portfolio bardziej charakterystyczne. Tak? Znaczy nie portfolio, przepraszam, cv mm -hmm. Więc to są dwa, dwie, dwie przyczyny, dla których moim zdaniem można by podawać. No bo wypisani litani, Słuchaj, no, mm -hmm. Marcel, tak samo jak ja jak i ty przez... Sekundkę, dobra. sekundkę. Okej, okay, no to... Y Poczekaj, zaraz skupia, wracam, tak? bo mnie wołałem. Sekundkę, e dobrze? Marcela nie słyszę teraz, nie wiem czemu. Na chwilę się wyłączył chyba. Dobra, to co chciałem powiedzieć, to, że no wypisanie, jakby pracując przez tyle lat w branży no, liznęło się naprawdę wielu tych programów z różnych gdzieś tam okolic i część tych programów zna się bardzo dobrze, część zna się z nikomu, no ale jednak zna się i wie się na pewno więcej, znając interfejs, znając podstawowe jakby mechanizmy funkcjonowania danego programu, wie się zdecydowanie więcej niż osoba, która nic o tym programie nie wie, więc wypadałoby, można by było wypisać całą litanię, no nie wiem, pewnie ze 20 w moim przypadku programów lub więcej, których obsługę znam, których używałem, z których korzystałem i w których bym się odnalazł, tak? Jest ale to, czy rzuciłem. to jest... Pieska musiałem zawołać. Okej, okay. ale czy to jest Bo jakaś... Y... Tak, jak cię nie było, tak sobie tutaj mówię do tych wszystkich, którzy nas słuchają, więc będziesz musiał się y... włączyć. A ja dalej mówię o tych procentach i y... tym, dlaczego, y... dlaczego podanie tylko listy programów y... tak naprawdę nic nie znaczy. Yy, no i teraz y... jak wspomniałem już o tym Corelu nieszczęsnym wspominaliśmy, no to jakby no, mogę wpisać i Korela i mogę wpisać i After Effects, ale no, jednak na dzień dzisiejszy korela, może mógłbym powiedzieć, uczciwie mówiąc, znam na poziomie 10-15, może w porywach do 20%, zakładając, że nie zmienił się od tych 20 lat, od kiedy ostatnio z niego korzystałem. No, a teraz znam jednak zdecydowanie w zdecydowanie większym procencie. No, i nie podanie informacji, na jakim poziomie znam ten ten czy inny program. No trochę, trochę zaciemnia, zaciemnia sprawę i, i jeśli taki rekruter postanowi nas zweryfikować i da nam akurat ten program, który mniej znamy, a zapisaliśmy, że go znamy, no to trochę może być kiepsko, tak? I możemy się skompromitować mm -hmm. na, na rozmowie. No, zazwyczaj to, że oprócz rekrutera jest ktoś, tak jak mówiłem, no, w przypadku branży kreatywnej ktoś kumaty, ktoś, e, ktoś kumaty mm -hmm. i, i wystarczy, nie wiem, jedno najprostsze pytanie, żeby zweryfikować, czy coś się potrafi, czy nie. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. No, to tak, procenty jak najbardziej tak. Promile również. No, nie wiem, czy na spotkaniu rekrutacyjnym jest to mieć promile, jakiekolwiek. No. To tak, jeszcze o czymś chciałeś powiedzieć? Nie albo... wiem, no mi w tej chwili nie przychodzi mi do głowy, chyba, że ty masz jeszcze jakieś mm. tematy do omówienia w związku z tworzeniem mm -hmm. Nie, wiesz co, jedyne, jedyne to, że tak już podsumowując, wiem, że wspomniałem o tym, że zależy od, zależnie od tego, jaką, do jakiej pracy idziemy, to, to inne rzeczy piszmy, czy, czy umieszczajmy w naszym, w naszym CV, to wydaje mi się, że też warto jest, jeśli mówimy na przykład o wysłaniu cv mailowo, czy na przykład na płycie e, pocztą klasyczną, o czym już wspominaliśmy, e, to mm, myślę, że ważne jest jednak trochę indywidualizowanie i tych maili, tak? no bo jeśli wysyłamy cv no to musimy coś w tym mailu jednak napisać, tak? E, I indywidualizowanie tych cv i tych maili, i trochę indywidualizowanie tych cv które, które wysyłamy, tak? Czyli jakby, żeby, żeby jakby dać znać rekruterowi, czy pierwszej osobie, która się spotyka z naszym CV i z naszym mailem, że jednak no, wykazaliśmy jakikolwiek e, e, jakiekolwiek, jakikolwiek minimum, wiesz co, już skończę, jakikolwiek minimum, które pokaże, że jednak, ej, ten człowiek kurczę, jednak on chyba naprawdę chciałby u nas pracować, a nie wysyła po prostu longi wysyła po prostu ciągiem 50 cefałek do 50 agencji z naszego miasta, czy tam 50 agencji z naszego województwa, tak? Czyli sytuacja taka, gdy na przykład mamy agencję XY i mamy kontakt i w kontakcie mamy tam, nie wiem, prezes Andrzej, ktoś tam, Andrzej, Andrzej. prezeska Agnieszka, ktoś tam i rekrutacja z, nie wiem, powiedzmy kolejna Agnieszka, czy Ania Xińska, Iks tak? A piszemy, y, przeklejamy sobie po prostu y, przeklejamy sobie po prostu y, y, nasz szablon naszego, naszego, naszego tego maila wstępnego, w którym wysyłamy y, cv i piszemy do tego rekrutera, który został wymieniony y, jako, jako kobieta, piszemy y, y, w rodzaju męskim, tak? Y, no, no to no, ja os osobiście, to gdybym tak. był takim rekruterem, po prostu bym olał takie no, coś, bo to od, znaczy od razu, odrzuciłbym no. od razu, ponieważ no, to byłby dla mnie znak, że ktoś nawet się nie przyłożył, w ogóle nawet pewnie nie wie do jakiej firmy wysyła, tak? Oczywiście, się też... może się zdarzyć, że to jest mhm. jakiś babol, tak? Że ktoś no, bardzo chciał, ale popełnił takiego babola pisząc. No ale cóż, no to jest, to jest twoja wina, no, twój się. problem. Mhm. E, bo kiedyś też była, było coś takiego jak list motywacyjny. Mhm, I tak, te listy tak, tak, motywacyjne tak. chcieli wszędzie i każdy, nawet jak chciałeś być sprzedawcą w sklepie. Mhm. E, teraz widzę, że od tego się odchodzi. No bo to tak, no, Kiedyś to było marnowanie papieru, no w tej chwili to jest marnu, marnowanie miejsca w, w e-mailach. I w głowie, e, w mózgu. I w głowie. E, bo tak naprawdę z tych listów motywacyjnych nic nie wynikało. Mm -hmm. e, to, to też były po prostu wytni w klej formułki i tak. No, prawda jest taka, że jak chce się kogoś pracować, e, tak naprawdę no, to się startuje do nich o pracę. Mm -hmm. Znaczy wiem, że teraz jest rynek pracy taki jaki jest i ludzie po prostu wszędzie wysyłają CV, gdzie mogą, nawet nie, kompletnie nie mając pojęcia o tym, co będą robili. Mm -hmm. No ale to też no, w wypadku kreatywnej pracy to widać po, po portfolio, czy osoba i się nadaje po pierwsze, a po drugie, czy jest w jakiś sposób e, e, zainteresowana. W sensie nie po, może nie po portfolio, tylko w tym, co wcześniej tworzyła, czy, czy się nadaje do zespołu, czy się nie, nie nadaje. Zgadza się. No w, tak, to taki przy... W sensie, że mm -hmm. to tak naprawdę można napisać kilka słów o sobie, tak? Cześć, jestem Marcel, czy tam dzień dobry, jestem Marcel. Zajmuję się pracą w, w branży od tylu, tylu lat. Pracowałem z tym z tymi ludźmi, zrobiłem takie, takie projekty. Super, jakbyście rzucili na to wszystko mm -hmm. okiem. Liczę na, na odpowiedź, do widzenia mm -hmm, mm -hmm. i tyle. Czy wiesz co, nie, to też taki przykład na szybko przyszedł, no nie wiem, sytuacja, w której jesteśmy motion designerem, a yy, wśród wszystkich firm, które sobie wypisaliśmy albo znaliśmy ogłoszenia jest firma, która poszukuje operatora, operatora kamery, tak? Yy, yy, czy nawet montażysty. No i wysyłamy folio, w którym znajdują się tylko i wyłącznie animacje. Bez żadnego wstępniaka, bez żadnego opisu, bez żadnego gdzieś tam... Bo okej, okay, gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, dobra, jak widzicie z mojego portfolio wynika, że głównie zajmuję się animacją, ale coś tam, coś tam, timing, bla, bla, bla, bla, wiesz, jakby, żeby... Wytłumaczy to, że ma tak. o umiejętności odpowiednie do tego, żeby pracować tak, jako Tak, tak, Tak, tak, tak, tak, dokładnie. I też jednocześnie pokażę, że jednak, słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że nie, ale bardzo chciałbym nosić, kurczę, kable za operatorem u, u was w firmie, tak? No. To chyba tyle o tych cefałkach, bo tak się. No, widzę już, że nam minęło trochę czasu, także możemy powrócić. Prawie dwie godziny. To jak na nasze się... ostatnie rozmowy, to jest długo. Da dawno tak długo nie rozmawialiśmy. No, ale dobrze się rozmawiało. to... to, to, to... Długo tak długo nie rozmawialiśmy. Długo tak długo nie rozmawialiśmy. Dobra, to będziemy się e, e, zwijać. Czyli chodzi o powtórzenie. Ja się e, e, roz, rozgadałem w, tej, w tym wstępniaku o, o. Mi się wydaje, że chyba obydwoje się dzisiaj o trochę background rendererach, potem ty miałeś swoje. Swoje pięć minut, które przerodziło się w prawie godzinę o, o, o CV-kach i o, mhm. o szukaniu pracy. I o szukaniu roboty. Więc. więc... Znaczy, podejrzewam, mhm. że, że jeszcze do, do tematu szukania pracy wrócimy nieraz. Mhm. I nie wiem, może z, uda nam się kogoś z HR-ów, jakiegoś kogoś, kto jest rekruterem, mhm. tutaj ściągnąć. To wtedy byśmy sobie z taką osobą porozmawiali. No w każdym razie myślę, że temat jest jak najbardziej otwarty, tutaj nie, nie, nie wyczerpaliśmy go w 100%, tylko tak sobie powiedzmy po łebkach przelecieliśmy ogólnikowo i daliśmy jakieś tam e, rady, które albo mamy, zyskaliśmy z doświadczenia, albo gdzieś wyczytaliśmy. Mhm. Także myślę, że jeszcze kiedyś do tego tematu tutaj wrócimy. Myślę, że większość wiesz co, myślę, że większość tych kwestii takich, które poruszamy tak bardziej tematycznie właśnie, robienie do szuflady, praca w branży, hardware, software, te, te, odc... te, te, te, te, te podcasty już były, będziemy gdzieś tam no siłą rzeczy wracać, tak? bo, bo to jakby no z różnych, z różnych, w różnych kontekstach można o tym dyskutować i z różnych aspektów na to patrzeć, więc jakby jak najbardziej pewnie też o tym będziemy jeszcze nieraz gadać. No, to tak na teraz to chyba tyle. Dzięki wszystkim, którzy nas w tej chwili słuchają i jeszcze i dotrwali do końca. Dzisiaj mieliśmy całkiem sporo słuchaczy. Okej, okay, takich na żywo, ale zobaczymy, ile nas będzie po wersji podcastowej, bo ja jestem dumny z tych, nie... którzy słuchają nas biegając, spacerując po mieście, jadąc samochodem. Także dzięki, że Tylko żeby dotrwaliście. Słuchajcie słucharów, nie spowodować wypadków. Tak, tak, tak, dokładnie. Jak komuś zaschnie w gardle to może być niebezpiecznie na drodze w każdym razie subskrybujcie na YouTubie. tak jak widzicie dziś nie zapowiadaliśmy live streamu nie jest to live stream i nie był to live stream i nagranie środowe tylko jest dziś wtorek więc jeśli ktoś chce nas podglądać na żywo podczas streamów podczas nagrań to zapraszam do subskrybowania na YouTubie, bo to tam będziemy jeśli będziemy umieszczać streamy, to tam streamy będziemy umieszczać, najczęściej bez zapowiedzi, więc również ustawcie ten symbol, włączcie ten symbol dzwoneczka, tam jest przy, przy, subs przy, przy przycisku subskrybuj na kanale, żeby, żeby wam przychodziły powiadomienia, jeśli jakiś streaming e, e, zaczynamy. No i oczywiście e, tych, którzy wolą nas w wersji podcastowej, e, m, wszelkie... E, możliwe platformy podcastowe. Tam jesteśmy, poro podcast Czyli wystarczy iTunes, wpisać. iTunes, Spotify, podcast FM, jak to jest, Stitch? Stitchers, Stitcher, Tuning. Stitcher, TuneIn i wszystkie inne opcje, gdzie można szukać, słuchać podcastów. te Takie agregaty podcastowe. Mm -hmm. Tam jesteśmy, bo to w większości zasysa z iTunes albo z, ze Spotify'u. Mm -hmm. Ewentualnie z czegoś podobnego, także wszędzie tam jesteśmy. Do tego jesteśmy obecni na Facebooku. Na stronie motionfreaks.pl no i jak zawsze to co powtarzamy prawie na każdym podcaście no czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze e-maile, na wasze wiadomości na Messengerze i zachęcamy jak najbardziej do kontaktu z nami. Tak jest, a na dziś dzięki, że z nami wytrwaliście, dzięki Marcel za dzisiejszą pogadankę. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że nas słuchacie. dziękuję tobie Emilu za miłą rozmowę. Do usłyszenia i tych, którzy nas widzą chcą oglądać nasze zakazane gęby. To i do zobaczenia za kolejne 7 dni, bo jak zwykle może wcześniej, może, może ciutkę później. wcześniej, ale i tak no, raczej raz w tygodniu e, będziemy nadawać, także e, raczej gdzieś w okolicach e, najbliższych 6-7 e, dni. To cześć, dobrej nocy. Do usłyszenia, Hej. trzymajcie się. Pa, pa.